Witamy w Przekaście, czyli w Przekozackim Przeglądzie Popkultury z Przekazem. To jest w absolutnie nieregularnym cyklu luźnych rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu. Pierwotnie rozmawialiśmy o tym, co aktualnie działo się w popkulturze, zaś od mniej więcej trzech lat spotykamy się w większym gronie trochę rzadziej, ale przynajmniej raz do roku tradycji musi stać się zadość, przynajmniej teraz w okolicy 16 czerwca, aby uczcić kolejne urodziny Konglomeratu podcastowego. A dziś z tej okazji, z okazji ósmych urodzin naszego serwisu, witają się z Wami w studio Marta Potwornicka-Płaza. Witam cię serdecznie. Cześć, witajcie, hej. Rafał Sik, Boże Sik. Rafał Sik-Siciński. Nie wiem, co Może może być po polsku po prostu przeczytałeś. Dobry wieczór, dzień dobry współrozmówcy i współrozmówczynio, a także wy, drodzy słuchaczki i słuchacze. Oraz jest z nami Miałczek Jakowicz. witam cię. Witam was wszystkich, moi drodzy, witam również wszystkich po drugiej stronie głośników. Jestem tu też ja, Szymon Szymas-Cieśliński. Witam wszystkich. Piekwotnie. Mieliśmy rozmawiać dzisiaj o złych filmach, taki padł pomysł jakiś czas temu, ale że skórze zależy na udziale właśnie w tamtym nagraniu o złych filmach, sam to też zresztą zaproponował w sumie, a nie może go być dzisiaj z nami, to złe filmy poczekają troszkę na swój własny przekaz, a my zaś dziś podsumujemy ostatnie 12 miesięcy, ale... Tutaj mała uwaga, rozmawiać będziemy tylko o tekstach kultury, którym nie poświęciliśmy dotychczas innego podcastu, tak o których jeszcze nie rozmawialiśmy na łamach Konglo. Nie chcemy dublować treści, nie chcemy powtarzać tego, co już powiedzieliśmy w ciągu ostatniego roku. Chcemy dać wam za to coś świeżego, ale jeszcze zanim o tej popkulturze, to może oddam głos Jeremu, by zaprezentował w skrócie nasze podcastowe statystyki z tego ósmego roku nadawania, ósmego roku funkcjonowania Konglo. Jerry, proszę. W minionym roku tych statystyk trochę więcej było, trochę się nimi pobawiliśmy. Dzisiaj ograniczymy się tak naprawdę do takich informacji bazowych i w tym momencie kilka cyferek. Po pierwsze sama liczba podcastów, które nagraliśmy, wyemitowaliśmy od tego minionego 16 czerwca 2023 roku. I tych podcastów jest, w momencie kiedy to nagrywamy, 279. Zakładamy, że jeszcze pewnie 5 czy 6 dojdzie, czyli pewnie zakończymy rok na poziomie 285 podcastów. I już samo to jest całkiem dobrym wynikiem, ale jeszcze warto wspomnieć, że w... Tych, w tej ilości podcastów nie ma dwóch audycji, które też są dla nas ważne, czyli Akt Grozy którego, drugi se, którego to projektu drugi sezon wyemitowaliśmy w też minionym roku i przede wszystkim o audycji rozmówione, których połowa tutaj jest reprezentowana <głos> przez Martę, no bo przez ten ostatni rok pojawiło się 22 audycje. No, w zasadzie troszeczkę dłużej niż przez ostatni rok, bo pierwsza była 30 maja. Marta, poprawnie, jeżeli się mylę. Nie mam czego poprawiać. Wszystko dobrze, dobrze powiedziałem. No, a także to ja ją też wliczam, no bo już kolejne to już były w zasadzie w tym rocznym okresie. A chyba wydaje mi się, że jeżeli mówiliśmy o rozmówionych rok temu, to tylko właśnie na zasadzie debiutu. No, audycja już też ma na swoim koncie całkiem pokażną, pokaźną ilość właśnie wyemitowanych podcastów, audycji, rozmów. No i to jest. Czyli wszystkiego w sumie trzysetki przebiliśmy. No nie? tak. Tak, tak, tak, tak. Je jeżeli byśmy podliczali no. wszystko, no to niespełna 312 odcinków za nami. Także trochę tego jest. Ja w godzinowe podsumowanie się nie bawiłem, bo trochę nie miałem na to czasu, a jest przy tym dłubania. Myślę, że to w rocznym podsumowaniu tradycyjnym do tego jakoś tam wrócimy. Natomiast mhm. warto wspomnieć też o takich tych osobistych statystykach naszej ekipy. No i tutaj uwzględniając też już rozmówione jak ta grozy sytuacja wygląda następująco. Podium od numeru 1 tradycyjnie Mando 125 odcinków, na drugim miejscu ja 120 odcinków, na trzecim miejscu Szymas z 79 odcinkami. Później odpowiednio Bogusia i Marta, czyli wow. rozmówiona ekipa. Bogusia 58 odcinków, Marta 52 odcinki. tak? Widzisz, że wasze ja. postanowienie, żeby minimum odcinek tygodniowo to tak naprawdę już się w ciągu ostatniego roku zrealizowało, także myślę, że spokojnie taką częstotliwość utrzymacie. Na szóstym miejscu Skóra 45 odcinków, Rychu 23 Yy, Michał Ochnik Misty yy, 20 nie przepraszam 16 odcinków Sik 11, czyli w sumie no prawie jeden miesięcznie u nas wypada. Tu na podcastu jakbyśmy Ci policzyli SIG to pewnie by te liczby wyskoczyły razy 3. No i po kilka odcinków mają jeszcze u nas Paweł Mateja, Agnieszka Brodzik, Burial, Randal, Jakub Kraszewski no i trochę innych gościnnych występów zaliczyliśmy, no ale to już są pojedyncze Odcinki. No i tak to się prezentuje. Ja z statystykami dłużej nie będę nas wszystkich tutaj zanudzał i przejdźmy do mięska, do tematu naszego dzisiejszego odcinka. Siku, przyjmujesz pałeczkę? No dobrze, wezmę pałeczkę w dłoń. E, u mnie ten rok nie ma co się oszukiwać. Był taki, a nie inny mm, z powodów no, osobistych, trochę zdrowotnych. Nie nagrywałem, bo część swojego część swojego roku spędziłem na wsi. Także ten wynik jest niepowalający, ale on się też myślę nie będzie poprawiał jakoś specjalnie, bo są nowe głosy. Ja już trochę się chyba też trochę wypaliłem, ale zawsze bardzo chętnie coś nagram, bo jednak gadanie to z wami jest taką mhm. samą przyjemnością w sobie. W tym roku się spotkaliśmy, całą redakcją praktycznie. Byliśmy w Łodzi e, na festiwalu na fantastyki i teraz e, przypomnijcie mi, bo ja zapomniałem, jak się to kapitularz, nazywa. Kapitularz, kapitularz. Kapitularz, kapitularz, no coś tam, ja na notatkach mam napisane, ale nie chciałem powiedzieć, kałamasz. E, na kapitularzu to była bardzo fajna impreza, w tym roku też tam będę. E, uważam, że Um, w ogóle budowanie jakiejś jedności to jednak e, sprzyja właśnie mhm. spotkanie na żywo A, no nie ma też co ukrywać na przykład ja, ja mam takie e, podejście do, do, do, do znajomości internetowych e, przez te wszystkie lata e, już różniejsze I, i jak kogoś poznam na żywo a ja generalnie na żywo jestem miłym gościem, to, to, to, to, to zawsze to jakoś fajniej wpływa na postrzeganie osob osoby. Także poznałem Bogusia, poznałem Martę, eee, poznałem Ty, ja Szymasa a się poznałem. nie widzieliśmy na żywo wcześniej. <śmiech> tak. Mnie Nie jesteś na żywo. Ale wiesz, ja tylko zacząłem <śmiech> od Szymasa, bo on jest z Łodzi. Teoretycznie to można by było tak sobie, ja mam, ja mam 10 minut do Łodzi, i można było pomyśleć, że my się jakoś tam wcześniej, wcześniej widzieliśmy, ale nie, nie było. Ja go kiedyś widziałem, mm -hmm. bo Szymas byłeś na lśnieniu, na tym spektaklu. Ja znowu na nim nie byłem, bo ja wtedy pracowałem do 18.00, przyszedłem pod teatr i wtedy tam ci widziałem. no rzeczywiście, bo sobie kojarzyłem, czas, że my się był gdzieś widzieliśmy. To było Ale wtedy, no, no. Ale to rzeczywiście to był moment, bo ja też wtedy byłem chory i mm. wy tam jeszcze imprezowaliście, a do domu wróciłem, bo ja się fatalnie tak, czułem. Tak, tak. Tam były... E, bo to był w piątek, to tam były jeszcze dwa, dwie noce imprezy także poznałem Piotrka i Kubę z podcastu o filmówce przy Kremówce e, którzy w jakiś tam sposób się z nami e, fajnie zintegrowali poznałem trochę ludzi w ogóle tak z blogosfery Kasza mm, i, i jego ekipę od dobrego horroru także naprawdę e, bardzo fajnie było zobaczyć też Krusie Mando no się częściej w Rychem widzę, więc to nie była jakaś wielka przyjemność zobaczyć jego twarz. <głos> żartuję, żartuję. Marek, jesteś piękny. E, natomiast e, no brakowało skóry i myślę, że skóra mógłby się w końcu z tego Krakowa ruszyć. Nie wiem, czy jeszcze jego projekt Żarłok funkcjonuje, czy nie. Coś tak... Coś tam funkcjonuje. Coś tam, tak, że tam funkcjonuje, parę, ale też nieregularnie. parę fajnych knajp parę fajnych knajp z takim szybkim jedzeniem, które skóra mógłby sprawdzić mogę go w parę miejsc zaprowadzić bo trochę już tą gastronomiczną mapę łodzi i okolic sobie uzupełniam. Także tak tytułem wstępu. Ja dzisiaj będę wam opowiadał, drodzy słuchacze i drodzy rozmówcy, tak mi przerwać. Chciałem tylko powiedzieć, że skóra teraz z żagłokiem może jest mniej aktywny, ale on znowu kręci filmiki dla Herbaty. Więc teraz przeszedł stricte na recenzję Herbat dla eherbata.pl, jakżeby inaczej, nie? Więc gdzieś tam sieciowo jest wow. aktywny. A, czyli jednym słowem, monetyzuje w końcu coś, o czym mówi od y 12 <głos> lat, tak? <głos> tak. A, czyli można, nie? To też pokazuje, że jak się chce, to w którymś momencie można. I też chciałem się dorzucić do tych zaproszeń skóra wbijaj w tym roku, tak? Do łodzi już bez wymówek, bo ostatnio tam pisał, że w końcu nie wiedział, czy ktoś będzie, czy nie. Czy to rzeczywiście się wyklagowało dosyć późno, tak ostatecznie, że wszyscy przyjeżdżają? Ale gdzieś tam zajawki się, wcześniej. No bo, wcześniej... zapomniałem, Paweł Mateja był na jeden dzień przecież, mhm. także fajna ekipa, mhm. dużo ludzi. Więc może znowu uda się zrobić zjazd Konglo w Łodzi. Oby. Ale <śmiech> ja was, drodzy słuchacze i was współrozmówcy, może nie zapraszam do Łodzi, no bo to trochę głupio brzmi, bo ja tam nie będę przy was i nie, nie zaprowadzę was do teatru muzycznego, ale polecam wam przyjechać do Łodzi na musical Dracula. E, premierę miał... W połowie maja ja byłem tydzień po premierze, bo na premierę mi się nie udało e, dostać, a trochę w ostatnich miesiącach wkręciłem się w musicale. To znaczy na razie jakoś tych na scenie dużo nie widziałem, natomiast oglądam sobie muzykale e, przeróżne e, na YouTubie i Dracula jest to autorski Autorski musical Teatru Łódzkiego w reżyserii Jakuba Szydłowskiego. Z tego, co rozumiem, pan Jakub Szydłowski, który jest również chyba dyrektorem muzycznego, on napisał e, libretto, muzykę zrobił Jakub Lubowicz. Jest to w dwóch aktach opowieść bardzo wierna e, Bramowi Stokerowi, jego powieści, która moim zdaniem nie ma absolutnie czego się wstydzić, jeżeli chodzi o świat. To jest poziom, jeżeli chodzi o wizualizację, o efekty, o scenografię, o y, kostiumy. Poziom West Endu. Yy, oczywiście, o, kto proszę. zna teatr muzyczny w Łodzi, ten wie, że to jest mała scena. Tam orkiestry nie widzimy, ona jest schowana, bo Dracula jest z muzyką na żywo. Jest to bardzo, bardzo dobra muzyka. Yy, byłem pod olbrzymim wrażeniem bo to nie jest... bo wiecie mm, mamy Drakule Kopoli i bardzo łatwo popaść w e, pewnego rodzaju twórczość przy, przy muzyce a tutaj mamy e, tą muzykę Jakuba Lubowicza która ma swój charakter swoją dynamikę swoją e, własną mm, własny klimat własno, własny charakter e, i do tego mamy Wyświetlane chyba tylnoprojekcyjne animacje, które łączą się z tym, co widzimy na scenie, mamy e, fantastycznie dobranych, e, może nie, źle powiedziałem, mamy fantastyczne głosy, bo trochę mam zarzut oczywiście do, e, do, do obsady, to wiadomo, nie każdy aktor który jest w castingu wybrany do konkretnej roli wygląda jak ten, którego sobie wyobraźni ma człowiek od 20 czy 30 lat a tak naprawdę on jest dobierany do musicalu pod innym kątem on jest dobierany pod kątem tego jak śpiewa i tak naprawdę to nasze łódzkie y, solistki są no, rewelacyjne. Ja mogę sobie tylko porównać z Gdynią, z Teatrem Muzycznym w Gdyni, to tutaj dziewczyny y, no, kładą czapkę na, na, na, na Gdyni. Znaczy, no, może to powiedziałem, ale no, wybijają się, są, są rewelacyjne. To jest trzygodzinny, dwuaktowy musical, także tutaj sobie jeden wieczór na niego by trzeba było poświęcić, ale wierzcie mi, że jest warto zobaczyć to, jeżeli ktoś lubi musicale, to myślę, że powinien sobie wziąć go na radar. Nie wiem, czy... czy tu ja mówię um, oczywiście z tego doświadczenia, które mam w oglądaniu um, muzykali w, w internecie i tego, co tam obejrzałem sobie na żywo. Natomiast... Um, to nie jest licencjonowany e, spektakl, który, bo licencja zazwyczaj, czy to Westendowska, czy, czy Broadwayowska wymaga od, e, od e, z teatru pewnych, e, pewnych, pewnych rzeczy, jakby tam chociaż obsadzenie e, konkretnie wyglądających aktorów, czy, mm, czy, czy, czy no, po prostu przetłumaczenie tekstów, a nie napisanie ich. Tutaj mamy naprawdę fajny spektakl, który jest spójny Ma, ma troszeczkę inny wydźwięk, myślę, niż ten, ten, ten literacki Drakula Bo wiemy, że Drakula jest powieścią o miłości a Nieśmiertelnej miłości A tutaj troszeczkę jest, trochę jest to zmienione E, te motywacje Drakuli nie są aż takie bardzo jasne dla mm, nawet dla osoby, które, która zna e, pierwowzór, także to też jest coś ciekawego że możemy sobie gdzieś tam to a, w jakiś sposób odkrywać na nowo a mimo wszystko to jest wierne, bo to jest, są sceny dokładnie takie jak w powieści Mamy nawet Race the Meter, która jest może tylko kawałkiem kadłuba, ale jest zrobione to naprawdę rewelacyjnie Także tutaj wielka, gorąca rekomendacja ode mnie Rzecz rewelacyjna dla miłośników horroru, którzy nie byli na, na musicalu nigdy To myślę, że to jest też idealny start może, może wkręcicie się w muzykale. Ja no, ja zapałem bakcyla Naprawdę są to emocje Chyba u mnie wywoływane są największe Paradoksalnie i byłem na balecie, i byłem na operach i, i, I chodzę do teatru dosyć często I nawet, nie wiem, widząc, widząc sobie, nie wiem, Daniela Obryskiego w Monodramie Czy Jandę w jej teatrze czyli takie no tuzy polskiego aktorstwa, polskiej sceny, e, polskiego filmu. To nie ma takich emocji, mimo że ich widzę bardzo czasem z bliska, jak mam przy, przy tej muzyce na żywo, przy tych, przy tych, e, tych piosenkach, a przy okazji, no, tutaj mamy też rewelacyjną choreografię i tancerzy w kostiumach, którzy no, w, mają niesamowite układy e, kipiące seksem. Oni grają na przykład mrok i ten mrok się w, w, w tym dymie porusza, jak jakaś naprawdę jak, jak żywa istota, oni wszyscy razem sobie gdzieś tam tańczą. E, no to jest, to jest coś niesamowitego i, i ja jestem na tym etapie, że jestem w stanie naprawdę duże pieniądze zapłacić, żeby sobie gdzieś tam jechać na, na jeden wieczór, spędzić i obejrzeć jakiś, jakiś musical. Także Dracula w Teatrze Muzycznym w Łodzi będzie grany od września, bo teraz już powoli, pewnie jak już słuchacie, to już jest przerwa, ale wydaje mi się, że od 20 chyba 4 czerwca już wraca. To jest ich, jak powiedziałem, autorski musical, więc to będzie grane na pewno długo, tak jak nędzników grają sporo. Także macie, macie możliwość. Jakbyście teraz zaczęli rezerwować bilety, to pewnie iść na listopad jeszcze dostaniecie, bo jest naprawdę ciężko. Ja, ja swoje rezerwowałem no, z ponad półrocznym wyprzedzeniem, także tak to wygląda. No to jest konkret. No, to jest ciekawe, że mamy kolejny taki musicalowy Strzał czy muzykalową dużą produkcję, bo to ja mam wrażenie, że w ostatnich latach to trochę się przebija właśnie takich adaptacji muzykalowych. To jest tak jak nie wiem, Wiedźmin był głośny, chociażby tylko to właśnie chyba Gdynia. Tak, Gdynia robiła mi się wydaje robi. I w sumie to, to jest dla mnie i ciekawe, ale też uważam, że fajne, że właśnie te teatry muzyczne. Sięgają po takie dzieła trochę nieoczywiste, no bo e, pomimo chociażby nawet tej barokowej e, wersji Kopoli, e, która pewnie by się scenicznie dobrze sprawdzała, nawet jeden do jednego, patrząc na adaptację już nie e, z, e, Brama Stokera, tylko właśnie Kopoli, e, no to jednak e, właśnie sięgnięcie po e, formę musicalową, wystawienie czegoś takiego, to wydaje mi się, że mówię, to, to jest coś interesującego, nie? To nie jest pierwsza wersja. A to się domyślam, to, to się Wiem, domyślam, jest, nie? No tam... jest brytyjska, jest chyba jeszcze... Teraz, teraz nie będę wymyślał, ale na pewno są ze dwie i pewnie Japończycy mają swoją i, i, i wiesz... Ja na przykład bardzo chciałbym zobaczyć Wiedźmina, bo jak dowiedziałem się, że Wiedźmin jest, bo na przykład, że teraz kajko i kokosz będzie, nie? to gdybym jeszcze zanim. O, tego nie słyszałem. <głos> będzie, będzie kajko i kokosz. Tylko teraz nie wiem, czy to będzie musical, tak mi się wydaje, czy to jest po prostu będzie spektakl. Nie. Nie, nie mogę sobie tego teraz przypomnieć, a mogłem sprawdzić przed, przed nagraniem, nie będę tego szukał. Natomiast. Wiesz, bym kręcił nosem. O Jezu, to pewnie jakieś dla dzieci, czy coś. Natomiast teraz, jak już wiem, jak to wygląda, z czym to się je, bo, bo, bo nie wiem, no, ja na przykład miałem bardzo ogólne pojęcie o musicalu. Jasne, znałem z filmów muzykale. No i, i wiesz, i, i wiecie, to jest tak, że jak sobie to wyobrażałem na scenie, no to jakoś to nie, nie, nie było e, fajne w moich wyobrażeniach. Że to takie jest... A, ale, ale w momencie, kiedy właśnie W ciągu tego roku obejrzałem mm, Trochę więcej, przede wszystkim trochę więcej w teatrze Bywam I yy, trochę więcej yy, Tej, tej, tej, tej kinderstuby i ogłady Złapałem to, to, no to dla mnie Właśnie w, to takie przetworzenie Ta wersja muzykalowa jest, jest yy, Dużo bardziej ciekawa Niż kolejna wersja Filmowa Bo tego Drakuli mieliśmy no, na pęczki. Drakula 2000, Drakula 3000. <głos> <głos> I, historia i, i, nieznana. Historia nieznana <głos> i, i przecież ham... Serial Netflixa, <głos> przecież BBC, tak, tak Netflix. Tego było strasznie dużo, a jednak, wiecie, no jednak okazuje się, że we mnie muzyka po połączeniu z, z tańcem i śpiewem, jakieś takie budzi inne emocje, a szczególnie no tutaj damska obsada, no to sz szalenie piękne kobiety, ale ich głosy, no to w tych solówkach to po prostu niesamowite, to była Oliwia Drożdżyk i Anna e, Federowicz i one no szczególnie e, Anna Federowicz jako mina, e, no to to swoją urodą Olśniewa, a głos e, Lucy, czyli e, Oliwia Drożdżyk, no to jest po prostu no, no naprawdę, to, to jest coś, co, co ja słyszałem w głowie przez kilka dni. Także jestem... Nawet, ja powiem tak, powiem. ja na pewno e, w ramach jakichś tam prezentów, nie wiem, czy tam na gwiazdkę mojej mamie, czy tam, że na urodziny, czy, czy komuś innemu sprezentuję, jeszcze na pewno będę na tym musicalu. Tak mi się podobał, że mówię nie raz, a nie dwa jeszcze się tam pojawię, bo to jest jeszcze tak, że on jest przygotowany z dwiema obsadami, pewnie wymiennymi, Także każda rola, jak patrzyłem sobie na program, to każda rola jest, jest dwoje, dwoje aktorów Wymienionych i zresztą na zdjęciach jest jako Dracula jest też dwóch, y, dwóch y, aktorów. Także chętnie bym zobaczył też drugą, ten drugi garnitur. Czy tam, no może ten, z, to też brzmi tak, że to jakiś tam za, za, zastępczy, ale to może po prostu kwestia tego, że o, ich wy, zobowiązania nie pozwalają im na przykład grać cały ca, miesiąc nie? tego, tego muzykalu. Także mm, nie wiem, jakie Wy macie y, doświadczenia z muzykalami. A jestem tego też bardzo ciekawy, czy, czy w ogóle planowaliście, czy byliście zainteresowani A może ty, yy, Szyma, zbyłeś i, i masz zupełnie inne zdanie, także no słucham was ja tylko zanim oddam wam głos, to, to tylko dopowiem, że ten Kajko i Kokosz to jest faktycznie musical. Wow. Tylko to jest Warszawa. Teatr, teatr Syrena. Syrena uh -huh. przy, przy czym to też nie wiem, bo tu mi pierwsze informacje to nawet z 2021 roku wyskakują, więc pytanie, czy to nie jest tak, że to na przykład wróciło teraz po może, tam przerwie, ja widziałem... ale, potwierdza, ale potwierdzam, że to jest musical, faktycznie. Niezle. Widziałem reklamę, to dlatego, dlatego zorientowałem się, bo jak to jest w internecie, że jak się zaczynasz czymś inter interesować, to tylko, tylko to widzisz. A, <śmiech> tak, tak, ja kupowałem no, sobie zegarek e, przez to, że wszedłem do sklepu, zobaczyłem zegarek, kupiłem go, a później już przez miesiąc, czy nawet więcej mam. Od dwóch miesięcy mam tylko zegarki na reklamach. Internet czuwa. Ja nie miałam jeszcze okazji obejrzeć muzykalu na scenie. Jeżeli chodzi o jakieś tam filmowe odmiany, no to wiadomo, zależy, zależy od historii, bo mamy, nie wiem, musicale typu Hair, ale też na przykład Koty, prawda? Więc to jest mhm. jakby wybór. Wybierać te tytuły trzeba bardzo ostrożnie, ale generalnie jest fajne, wydaje mi się fajne połączenie właśnie tak teoretycznie skrajnych estetyk, jak właśnie horror, i, I tak zwana sztuka wysoka, prawda? Jakieś tam właśnie kwestie teatralne, operowe i tak dalej. Słuchając Sika, przypomniało mi się takie jedno z fajniejszych doświadczeń moich kulturalnych, jak jakieś kilka lat temu w krakowskiej w filharmonii miałam okazję, okazję być na koncercie muzyki z horrorów. No i to było fantastyczne doświadczenie. Powiem Wam, że nigdy nie zapomnę momentu, gdy dyrygent wjeżdża na salę wystrojony, Hannibala Lektera, wiecie, z tej sceny, mm -hmm. gdy Hannibal na tym wózku wjeżdża, związany e, tym kaftanem w masce. No i to wypadło naprawdę niesamowicie, więc rzeczywiście, teoretycznie są jakby dwa światy, które teoretycznie ciężko byłoby zgrać, ale rzeczywiście, tak jak, tak jak Ty, Siku, opowiadałeś, gdy są tutaj dobrane jakieś estetyczne kwestie dobrze dopracowane, to to rzeczywiście może fajnie, fajnie gdzieś tam dotrzeć emocjonalnie do, do odbiorcy. I rzeczywiście, no, do tej pory pamiętam ten koncert, a to już było ładne, ładne kilka lat temu, więc, więc rzeczywiście to było coś fajnego. Wejdę tutaj ci w słowo no, jeszcze, bo dajesz? jesteśmy przy Łodzi przy muzyce. To nasza łódzka filharmonia, no, ja byłem na takim koncercie, wiem, że on się, e, jest powtarzany. E, jest koncert muzyki Wojciecha Kilara z oh, wow. Drakuli, z dziewiątych wrót. I, o, to bardzo bym chciała zobaczyć. <laughs> I jeszcze jest jakiś, jeszcze jakiegoś filmu, który nie jest do końca, to były trzy, trzy filmy, e, chyba też z Faustyny były jakieś e, m, Jakieś te y, dwa utwory, ale to naprawdę ją się powtarza. Y, byłem też na innym w koncercie Wojciecha Kilara, i tam znowu była oczywiście no, Pantadeusz, była zemsta, mhm. y, ale pianista też był, ale też właśnie. No, jednak Dracula to jest coś, co, co nie. Nie, nie, y, nie może być przeoczone na, na, na koncercie jego muzyki. także polecam Wam, y, jeżeli jeżeli lubicie muzykę z tych dwóch filmów, jak Dziewiąta Wrota i Drakula, to, to szukajcie sobie po filharmoniach właśnie koncertów z muzyką Wojciecha Kilara No, muzyka Kilara to jest przepotężna rzecz i po latach chyba nawet lepiej wspominam muzykę niż film jako taki. W każdym razie, no, spektakl chętnie bym obejrzała, bo rzeczywiście to brzmi jako coś coś fajnego, coś ciekawego, no i przede wszystkim coś innego, bo tak jak już y, mówiliśmy, tych Drakuli ekranowych była cała masa, niekoniecznie y, ilość przekładała się na jakość, więc to rzeczywiście mogłoby być coś innego, więc kto wie, kto wie, czy, czy, czy czasem nie uda się wybrać rzeczywiście na ten spektakl. Y, no dobra, a jeśli chodzi o moje, moje wspomnienia zeszłego roku, no to mam podobnie jak Sig. Też miałam okazję poznać na żywo masę osób. Tak naprawdę zaliczyłam trochę taki tour de konglomerat, prawda, który rozpoczął się praktycznie równo rok temu na Pyrkonie, gdzie miałam mhm. okazję poznać Jarego i Mando. To było krótkie spotkanie, ale bardzo, bardzo fajne, bardzo treściwe, połączone z nagrywaniem podcastów na trawce wśród masy masy uczestników, więc fajnie było zarówno nagrywać, jak i słuchać chłopaków nagrywających z takimi oczami, z oczyma szeroko otwartymi, jakim to wszystko pięknie szło, więc, więc to już był taki bardzo, bardzo fajny punkt. No, a potem już poleciało, no bo rzeczywiście był kapitularz, gdzie rzeczywiście spotkaliśmy się w takim przepotężnym gronie. Byłam trochę oszołomiona ilością osób, ale no wypadło naprawdę, naprawdę niesamowicie. No i na końcu była grozownia, czyli, czyli spotkanie skóry. Pojawił się, pojawił się na grozowni. Mieliśmy okazję razem z Bogusią, miałyśmy okazję z, ze skórą porozmawiać, więc rzeczywiście praktycznie cały konglomerat w ciągu kilku miesięcy. Złapię wszystkie. Tak, złapię wszystkie. Wszystkie pokemony złapałam. No i też, też Kuba, wiadomo, czyli nasz, nasz dorosły 26-latek. Wszyscy pamiętamy tą wspaniałą anegdotę z występu Kuby na kapitularzu. Kuba pozdrawiamy. Więc no to zdecydowanie były takie najfajniejsze. Kuba już śpi, bo my nagrywamy <śmiech> późno w nocy. <śmiech> tak jest. Jak przystało na, na dojrzałego 26-latka, prawda? W każdym razie, no to były rzeczywiście takie, takie spotkania budujące i ładujące energię, bo rzeczywiście fajnie się czerpie dużo dobrych emocji z takich właśnie interakcji. Tym bardziej, że też mieliśmy okazję różne rzeczy ponagrywać, powymieniać się jakimiś tam komentarzami, żarcikami i wszystkim, co, co, co pomiędzy, więc było naprawdę fajnie. A jeżeli chodzi o takie zajawkowe rzeczy, to w ostatnim roku tak naprawdę, jak teraz patrzę na to z perspektywy tych, tych paru miesięcy, to mam wrażenie, że Dużo rzeczy nadrabiałam. Ja w ogóle jestem często spóźniona na imprezę, jeżeli chodzi o jakieś seriale, filmy, etc. No, w tym roku chociażby nadrobiłam, Zadzwoń do Sola, Jerry był na bieżąco z moimi wrażeniami, emocjami i <śmiech> w ogóle, co tam się działo, ale no tak jest, ja, ja za bardzo emocjonalnie podchodzę do takich rzeczy, więc lubię sobie obejrzeć coś już w całości, niż czekać te lata, tak jak w ostatnim czasie mieliśmy takie sytuacje często, no bo była ta przerwa covidowa, gdy różne seriale rzeczywiście były zapauzowane i często na finałowe sezony trzeba było czekać dłużej niż, niż normalnie, więc y, cieszę się, że Zadzwoń do Sola miałam okazję nadrobić już w całości, już bez, bez tych emocji typu muszę czekać rok czy dwa lata na, na kolejny sezon. Skończyło się na tym, że te sześć sezonów chyba obejrzam w dwa tygodnie, więc, więc tak to się dzieje. Jeżeli chodzi o takie nowości, nowości, no bo mówimy o tym, co w kulturze było fajnego w, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to trochę mi, Szymas, wybiłeś różne tytuły z ręki bo ja dzisiaj jestem pierwszy raz w przekaście i jakoś mi umknęło to, że omawiamy rzeczy, których nie omawialiśmy we wcześniejszych, jakby wejściach czy odcinkach. Więc cóż, no, o roadhouse już, już nie będę mówić po raz kolejny. Mhm. Tutaj odsyłam do naszego nagrania z Bogusią. O nowym momencie. Też nie opowiem, bo opowiadamy z Bogusią w najbliższym odcinku Rozmówionych, ale tak Jest śledząc... też moja rozmowa z Jerem. No właśnie, <śmiech> więc kurde... A widziałaś, a widziałaś tak z ciekawości, zapytam jeszcze nawiązując z Draculi, widziałaś może Demeter? Nie, nie, ale mam na radarze, więc pewnie w końcu obejrzę, chociaż trochę mnie stopują takie niekoniecznie dobre opinie, chyba, no, moja, że... Moja, moja jest bardzo negatywna. Tak? tak? No, także pewnie, pewnie gdzieś tam sobie zostawię na końcu, końcu listy, ale w końcu myślę, że, że i to... Yy, i za ten tytuł się zabiorę. Yy, no, ale jeżeli mam wyciągnąć coś takiego totalnie dziwnego, nowego, o czym nie miałam okazji jeszcze rozmawiać, czy, czy, czy w ogóle mówić cokolwiek no to postawiłabym na film o cudownym tytule Sasquatch Sunset i ja wiem, że to będzie jakaś taka ogromna przepaść między tutaj tymi kolejnymi wejściami. Sik mówił bardzo ładnie, bardzo elokwentnie o, o musicalach, o teatrze, a ja tutaj zaprezentuję wam jakiś dziwny film o aktorach przebranych za wielkie stopy, ale powiem wam, że to jest... To Przepraszam, ale... Szymasz, to, to, to mnie w liczbie nogi mówiłeś. po prostu, bo za wielką stopę, to to brzmi jeszcze okej, okay, ale za wielkie stopy... No bo słuchaj, tu chodzi o to, że masz całą rodzinę ostatnich wielkich stóp, które gdzieś tam się pałętają po jakichś tam opuszczonych okolicach, nie? Mhm. I wiecie, a w ogóle ten film będzie można niedługo zobaczyć na nowych horyzontach, więc to nie jest takie byle co, słuchajcie w sekcji Nocne Szaleństwo, która charakteryzuje się tym, że widzowie w momencie, gdy film startuje, słyszycie na całej sali taki syk otwieranych puszek, więc ja jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa odbioru tego filmu, bo tak naprawdę tam nie ma żadnych dialogów poza jakimiś chrząknięciami i jakimś, jakimś mruczeniem, a Seance Nocnego Szaleństwa mają to do siebie, że rzeczywiście są organizowane dość późno, więc łącząc różnego rodzaju wspomagacze, które się często pojawiają na tych sensach z tym, jak ten film wygląda, no to te pokazy mogą być naprawdę bardzo ciekawe. Tym bardziej, że w filmie gra grają całkiem znani aktorzy, no bo jedno, jednego z tych bohaterów, tych Wielkich stóp gra Jesse Eisenberg. Chociaż powiem Wam, że mi o. zaszło jakieś dobre pół godziny, żeby rozszyfrować. Którą z tych postaci gra Jesse Eisenberg. I Ale oni i mają kostiumy od. One, stóp oni do mają ogół? kostiumy. Tak jest, a najlepsze jest to, że te kostiumy są fenomenalne, yy, więc autentycznie masz wrażenie, że oglądasz jakieś stwory. To jest a zrobione nie realistycznie, osoby... czy jak setki bogów tak Na... bardziej z jajem. Wiesz co, totalnie realistycznie, totalnie realistycznie naprawdę okay. masz wrażenie, jakbyś oglądał prawdziwe stwory, nie aktorów przebranych za, za te stwory. Tym bardziej, że tam są w ogóle jakieś odjechane sceny związane z wydalaniem różnych tam wydzielin i tak dalej, i tak dalej. No i ja powiem wam, że naprawdę bardzo chętnie bym zobaczyła film o tym, jak powstawał ten film, bo to jest naprawdę absurd i what the fuck ostatniego roku, chyba u mnie na pierwszym miejscu. Ale wiecie, co jest najciekawsze? Cały czas, jakby w ciągu całego sensu, miałam taką myśl, że ten film jest takim dobrym przykładem różnic między złym filmem, a absurdalnym filmem. Bo wydaje mi się, że często jakby używane są te kategorie zamiennie, nawet w, w przypadku jakichś takich typowo złych filmów, które często się nobilituje, że one są takie właśnie absurdalne i, i wcale nie są takie złe, jak się, im, jak się może wydawać, prawda? No a tutaj mamy film, który jest totalnie dziwny, totalnie porąbany, ale przy tym ciężko go ocenić jakoś krytycznie, czy, czy, czy hejtować, no bo jest zrobione na naprawdę wysokim poziomie, więc jestem bardzo ciekawa odbioru na nowych horyzontach. Tym bardziej, że tutaj też nie chodzi o to, żeby właśnie pokazywać samo to dziwactwo, wszystkie wydzieliny, jakieś chrząknięcia i w ogóle dziwne rzeczy, ale też za tą opowieścią idą też jakieś tam właśnie wątki ekologiczne tego, jak ten las zamieszkany przez tą rodzinę Wielkich stóp jest niszczony, więc no takie połączenie zupełnie dwóch różnych światów i ciekawa jestem, czy ten film w ogóle zostanie dopuszczony do szerszej dystrybucji u nas w kraju, czy tylko gdzieś tam zostanie pokazany na nowych horyzontach. Bo oprócz Jesse'ego Eisenberga tutaj gra też wnuczka Elvisa Presleya, której nigdy nie pamiętam jak się wymawia nazwisko. Chodzi mi o Riley Kelp. Kełk? Nie wiem. Być może to nazwisko się wy wymawia zupełnie inaczej. W każdym razie, no, obsada jest naprawdę pierwszoligowa, ale tak naprawdę nie wiemy, kto tutaj gra kogo, bo właśnie widzimy tych naszych bohaterów, tych strojach właśnie mitycznych stworów, także to jest moja polecajka, słuchajcie. Po horrorowym musicalu dostaliście od konglomeratu film o wielkich stopach. Nie Gapcie. Może będzie też VOD Nowych Horyzontów, nie już po festiwalu, więc Dokładnie, można tam szukać, jeżeli dzieje. nie będzie szerokiej dystrybucji. W ogóle VOD Nowych Horyzontów to jest coś, co można polecić. To jest moje odkrycie też z ostatniego roku, bo oni mają tam masę naprawdę świetnych filmów, które gdzieś tam czasem się przegapi w kinie, czy też bardziej klasycznych, których nie ma nigdzie w żadnym innym VOD streamingu, a u nich są, więc polecam przejrzeć ich katalog. I są dosyć tanio, tak? Dostępne. Tak, tak, dokładnie. I rzeczywiście filmy, które były na yy, yy, były pokazywane w ramach festiwalu, yy, można, można właśnie yy, nadrobić na VOD, tym bardziej, że no nie wszystkie gdzieś tam się przedostały na ta, takie powiedzmy yy, szersze szerszej dostępne platformy. Dokładnie, dokładnie, tak. No dobrze, chyba nie słyszę, żeby byli jacyś chętni do komentarza, bo nikt z nas tego filmu nie widział. Na no, pewno brzmi ciekawie. To ja, jako że mi nie daliście dość do głosu chwilę temu, Mando byłby z was dumny, to odpowiem tylko szybko na pytanie Sika. Ja widziałem reklamę tego musicalu i nawet kilka razy mi się wyświetlała na Insta, jak tam coś u nas na Konglo wrzucałem tylko po niej nie widać, jak jest skonstruowana, po niej nie widać, że to w ogóle się odgrywa, rozgrywa w Łodzi w Polsce, nie, że można na to pójść i któregoś dnia kliknąłem, tylko, że wtedy te terminy, które ja widziałem, totalnie mi nie leżały i też były w miarę odległe i zostały jakieś resztki tylko biletów, więc ja wtedy odpuściłem, ale jak mówisz... Tak, y gdzieś jakiś balkon czy coś, to nie ma sensu. Właśnie, no to trzeba naj... Moim zdaniem y to trzeba no gdzieś tam sobie przy scenie, no bo z balkonu to się nic nie zobaczy. Szczególnie mówię, ja jeszcze jestem osobą, która ma trochę e, ze wzrokiem problemy, więc... <laughs> Ale nie, nie, ja teraz Ręc, też zacząłem nie, nie. chodzić do teatrów w ogóle w ostatnim roku ze znajomymi, więc myślę, że to jest bardzo dobra wskazówka, polecanka dla nas i skoro stwierdzisz, że to będzie grane na jesień znowu, to myślę, że się nawet jakąś tam kilkuosobową ekipą wybierzemy. O tym teatrze ja też nie nagrywam, no bo to nie są raczej rzeczy no, popkulturowe i też niekoniecznie do jakiejś takiej prostej, przyjemnej analizy. Teraz chciałem się wybrać i to dosłownie teraz, gdy ten podcast leci rozważałem 14-15 do Warszawy do Teatru Kwadrat na takie dwa wieczory w teatrze, na seans Wrócę Przed Północą i na Mizerii o którym Mando chyba nagrywał, chyba to był ten, ten spektakl, bo nawet plakat w sumie jest ten sam w Radiu SK kiedyś, tylko no nie skapnąłem się, że pracuję w piątek i w sobotę i jeszcze miałem iść ze znajomym, który jest akurat teraz na wyprawie rowerowej i dlatego akurat ten termin na mnie podszedł, ale jak się uda, to gdzieś tam w wakacje czy na jesień i mizery, i Wrócę przed północą, to jest akurat też horrorek nadrobimy I jako, że to są rzeczy bardziej gatunkowe to pewnie o nich też coś nagramy jak na musical pójdę, no to kto wie, zobaczmy, może też coś wspomnę jakbyś chciał, to się możemy też tam ewentualnie zgadać a teraz wracając do ostatnich 12 miesięcy, wy wybraliście konkretne tytuły, jakieś konkretne ważne Filmy, tak, musicale, które wywarły na Was wrażenie, a ja, gdy wypisałem sobie wszystkie rzeczy, które czytałem, oglądałem, których słuchałem, w które grałem w ostatnim roku, a o których nie nagrałem, to rzuciło mi się w oczy, że ja widziałem masę filmów superbohaterskich i takich powiedzmy blockbusterów, i o większości z nich nie nagrałem, bo większość z nich była kiepska. I to byłby mój taki e, temat teraz na krótką, może dyskusję. Mam wrażenie, że stanki na blockbusterowo superbohaterskiego no właśnie nie jest najlepszy. Ja nagrałem o Madame Web, która mi się absolutnie nie podobała i o Godzilli tej nowej, która akurat była całkiem w porządku, ale nadrobiłem też w tym ostatnim roku flesza nowego. Blue Beetle, Marvels, Transformers Przebudzenie Bestii, czy Niezniszczalnych 4, od których oczekiwałem właśnie rozwałki, rozrywki na dużą skalę. Dostałem jakiegoś śmierdzącego kapiszona i Niezniszczalni 4 to chyba najgorsze film, jaki widziałem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I no wszystkie na Prime jest teraz. Tak, teraz tak, Czy jeszcze wspominał... Muszę nadrobić <laughs> powodzenia ci życzę, Ale nie serio. I wszystkie te filmy, tak, były totalnie do zapomnienia. Nawet jeżeli nie wszystkie oceniam tak samo negatywnie jak właśnie niezniszczalnych 4 to one są takie, no totalnie mech, nie? Tak, no poszedłem, trochę, nie mocno, ale trochę chyba żałuję w sumie tego czasu spędzonego w kinie. W miarę udane było nowe Mission Impossible, Death Reconing, część pierwsza, ale w miarę udane. Nadal nie było tak dobre, jak chociażby poprzednia część, czyli to był ten Fallout sprzed sześciu już lat chyba, bo to... Tak, no, no zresztą najlepiej świadczy trochę o tym też fakt, że nie nagraliśmy, bo przecież my rozmawialiśmy o tych ostatnich Mission Impossible, te przecież Robiłeś ten cały event taki o serii, a tutaj o tym to tak zabieraliśmy się, znaczy, ale właśnie, tak się zabieraliśmy, ale to też że jest istotne, nie nagraliśmy. Czasami nie? jest tak, że nie można się zgrać, nie? że akurat po prostu umawiasz się z kimś, ale w innych godzinach robimy nadgodziny, nie wiem, jakaś tam choroba, jakieś sprawy rodzinne, coś tam i nagranie się przesuwa. A w przypadku Mission Impossible my nie mieliśmy żadnego problemu realnego. No, po prostu pogadaliśmy chwilę o tym filmie, stwierdziliśmy, no był ok, ale ma kilka mocnych problemów, takich wyraźnie, o których w sumie można podyskutować i potem żaden z nas się nie odezwał. Po prostu jakoś tak, żaden tak, z nas to nie to miał tej niestety, woli, ochoty, niestety. żeby e, się zgadać, żeby usiąść o tych notatek i to. E, I to mnie trochę załamuje, no bo to są filmy za jakieś absurdalne pieniądze wszystko, nie? E, I z jakąś też ogromną kampanią marketingową każdorazowo, a większość z nich... E, no, ma taką samą wartość jak nisko niskobudżetowy jakiś telewizyjny film, który miał lecieć na Polsacie w weekend i to nie w południe, tylko tam, nie wiem, jakoś potem, żeby zapchać ramówkę. A, czy mi się wydaje, że to, to, to są trochę różne problemy z tymi blockbusterami, bo zwróć uwagę na to, że w zasadzie wszystko, co wymieniłeś, a można by do tego pewnie jeszcze Indiana Jonesa chociażby dorzucić, to są kolejne odsłony jakichś tam znanych marek yy, i wydaje mi się, że tu jest y, chyba jedno ze źródeł tego problemu. Ale Madame że Web, po nowa prostu, postać, no... tak? Blue Beetle, nowa postać. Ale wiesz, ale mi nie chodzi nie, nie, nie chodzi mi nawet o samo to, że wiesz, że nie ma tu nowych postaci, no bo taki Blue Beetle też jest absolutnie e, nową postacią w uniwersum, ale, ale to jest jednak, wiesz, e, kolejny e, komiksowy film. No. Madame Web to ja wrzucam do całego tego worka od Sony, tam tych Morbiusów, <śmiech> Venomy i wszystkie te inne filmy, bo one plus minus wyglądają tak samo i pewnie Venoma gdyby nie tą to Hardy szanuj. jako Venom halo, halo. To... no ale no właśnie mówię że Toma gdyby nie tą Hardy jako <laughs> jako y, tutaj Eddie Brock to, to wiesz to pewnie sam Venom też by był plus minus na poziomie właśnie y, tych pozostałych filmów i y, y, wiesz mi się wydaje, że to jest trochę tak, że y, Paradoks, paradoks polega na tym, że ludziom się trochę chyba to przejadło najzwyczajniej w świecie, bo ja, ja nadrobiłem kilka tylko z tych filmów i właśnie z omyśleniem Pasybol, tak jak mi się w kinie podobało, bo te sceny efekciarskie są naprawdę efektowne i, i robią wrażenie, ale ja trochę miałem problemów, tak jak wspomniałeś z tym filmem. Yy, yy, obejrzałem sobie Marvels też jak wleciało na Disneya z czystej ciekawości, bo w zasadzie z MCU wziąłem rozbrat dawno temu i tylko trzecich strażników galaktyki widziałem z A tych nowych filmów i, I na przykład Marvels, ja uważam, że to jest niby ok film, ale to jest taki właśnie, no dobrze to ująłeś, to jest taki blockbuster na zasadzie mega hitu polsatowskiego, a nie, a nie czegoś naprawdę fajnego, przy czym no mówię, to nie jest zły film, tylko no taki od poprawny do, do zapomnienia jakoś, nie zapada w pamięć i... I wiesz, wydaje mi się po prostu jest trochę tak, że my przez te ostatnie lata dostaliśmy tyle tego kina superbohaterskiego, że ono naprawdę się już zaczyna ludziom się przyjadać. Budzą. tym nie, Ja bym właśnie nie powiedział, że ludzie się budzą bo, bo właśnie mam trochę kontrprzykład w kontekście tego co Szymas mówi do czego chciałem właśnie zmierzać, że po prostu mi się wydaje że brakuje naprawdę autorskiego i takiego autentycznego podejścia, że ja trochę odczuwam to zmęczenie wielu widzów i te swoje jeżeli chodzi o te blockbustery tym, że one się stały nazbyt takie właśnie producenckie, no takie właśnie. tylko jak z Excela, nie, że y, kolejny film za, za duże pieniądze, który ma dotrzeć do jakiegoś tam konkretnego targetu, albo zbudować podbudowę pod jakąś tam kolejną fazę czegoś tam i, i tyle. Sprzedać I... zabawki, sprzedać brakuje... koszulki, sprzedać coś tam. Tak, Cały tak. Mecz, I, i, i, i, I brakuje mi trochę w tych produkcjach duszy, bo na przykład dla mnie, i tu, tu od razu mogę cię, Szymas, wypuścić pod polemikę, ja na przykład widziałem coś takiego we Flashu, który ma swoje problemy, szczególnie na poziomie wizualnym, tam są momenty, kiedy ten film kuleje, ale ja uważam, że to jest naprawdę wyróżniający się blockbuster w ostatnich latach. Nie, nie dlatego, że on jest jakiś super dobry, tylko ja właśnie miałem poczucie obcowania z historią trochę autorską trochę mniejszą, bardzo świadomie mniejszą? i zagraną i opowiedzianą. Mniejszą, mniejszą, tak. N w w, w kontekście tego, że gigantyczny, ja wiem, że... Nie, to tak, że... Nie no, fina finał jest gigantyczny, ale jakby sednem tej historii jest mimo wszystko wątek osobisty y i mnie ten film jakoś tam chwycił, nie? I nawet te cameo, od których y myślę, że wielu osobom też już się robi słabo, y mnie we Flaszu absolutnie nie raziły, tylko miałem poczucie, że to jest zrobione i z pomysłem i z szacunkiem nie, ja nie miałem takiego nas poczucia cringe'u jak ze Spidermanem na przykład po nie? Flash sprawił, że nie mieliśmy ochoty na kino przez kolejne dwa tygodnie <śmiech> nie, totalnie się zawiedliśmy i w ogóle Ezra jest y, dla nas znaczy w mojej opinii Ezra był okropny i reszta no, nie polemizowała z tym zdaniem po wyjściu z kina więc i scenariuszowo, i aktorsko, a wizualnie też jest brzydki po prostu ten film. Jest średnio zrobiony też koncepcyjnie, bo to nawet nie chodzi o efekty, ale o pomysły na ukazanie niektórych rzeczy. I znowu moim zdaniem on wcale nie jest osobistą. Właśnie udaje, że jest historią osobistą, a daje potem nagle też wielką skalę i ratowanie wszystkiego i tak dalej. I, i nie wiem na przykład... No ale widzisz, to już są kwestie mm -hmm. osobiste. Ale nie? totalnie ja właśnie... Ja myślę... odbioru mm -hmm. pewnie. Mogę? Tak. Ja wam powiem, że Mnie się dużo bardziej Podobał Nowy Aquaman Od tego Flasha I już tłumaczę dlaczego Bo, no bo, bo jest, zgadzam nie? się z nie. tym, że DC trochę stawia bardziej Na autorską wizję Natomiast dlaczego Uważam, że Aquaman Jest lepszy Bo Aquaman ma Coś takiego, że hmm, Nawiązuje. dobrze mówię. Nawiązuje swoją stylistyką, scenografią, kostiumami do kina lat 50. i 60. tych, tych wszystkich. Tak, science fiction tak, nie? przygodowego Science fiction, czyli podróż do, nie wiem, e, wnętrza ziemi, 2000 mil z podworskiej żeglugi, e, z kapitanem Nemo, te wszystkie stroje. Czy, czy no to, to, jest, to jest coś, czego krytycy nie wyłapali niestety ten film, tak jak moim zdaniem Flash zostaje zarżnięty przez e, wielki, bombastyczny gigafinał, film. tak, który no, który jest moim zdaniem e, no f, tak, jest moim zdaniem po prostu e, męczący w jednym i w drugim wypadku i naprawdę nie chciało mi się e, oglądać, kończyć tych filmów fajnym by był sposobem, na przykład, nie wiem, Aquamena zakończenie go jako e, jakąś taką wyprawę kilku, kilku, naprawdę kilku mm, kilku tam, nie wiem, bohaterów e, po po, po, żeby no to zamknąć temat, nie? żeby, żeby mm -hmm. w jakiś tam sposób pokonać złego i, i żeby to zrobić właśnie na, na zasadzie bardzo skali mikro, czyli nie wiem, jakieś tam e, właśnie wspinanie się, gdzieś tam w ciszy załatwianie strażników. E, nie wiem, jako mięśniaka mogli wziąć tego generała kraba, no, no można byłoby coś tam sobie, czymś się tam pobawić ale zrobili z tego gigantyczną bitwę i to, e, to moim zdaniem niestety e, położyło film natomiast e, finał Flesha z tą wielką bitwą i tym brzydkim CGI nie wiem, mogło być to na przykład Haste to Movie w taki, takiej zasadzie, że naprawdę Haste to Movie masz e, Flesha, masz Batmana i oni i gościa, Karen. który nie ma mm -hmm. swoich mocy i oni muszą się gdzieś tam dostać i, i, i kurde to by było lepsze Gdyby rzeczywiście to był heist mówi, a nie znowu wielka napierdzielanka, hmm, no nie jest to coś, co, co o, mnie, mnie kupiło w obu wypadkach. Natomiast jeżeli chodzi o Marvela, no to słuchajcie, moim zdaniem, no to jest tragedia. I to, co się dzieje, już trochę przeskoczy, to się dzieje w dywizji telewizyjnej, to, co się dzieje w kinie, no to tutaj to jest po prostu padaka. Znaczy ja dla, dla mnie jest, na moje uszy. to jest. Ale to też jest tak, że ja mam wrażenie, że jakby jest pewien problem polegający na tym, że zobaczcie, te filmy kosztują, tak jak też mas zauważyłeś, straszne pieniądze. I, I tu jest dla mnie coś niezrozumiałego, że mm, te filmy nie wyglądają dobrze. Że no tutaj po prostu przy tym budżecie... Że to wszystko nasz no właśnie robi. Właśnie... Ja właśnie nie wiem do końca z czego to wynika, nie? bo przecież to, to, nawet chyba patrząc na Dune, przecież Dune druga miała chyba mniejszy budżet niż właśnie wiele tych dużych blockbusterów ze stajni DC czy, czy Marvela, a jednak wizualnie... Przy całych moich wątpliwościach tego, że te tematycznie mhm. ten film w tej chwili nagle jest czymś ważnym, to wizualnie to jest naprawdę fenomenalna. W przypadku Dune to a... chyba też kwestia bardziej praktycznych efektów, nie? Że... Oj, chyba nie, tam nie masz tylu praktycznych Ale... tam naprawdę. Ale wiele, wiesz, chodzi mi o nawet ujęcia, że rozgrywało się w jakby naturalnych plenerach. I no to tak, na... na piachu. Tak, tak i tak, to tak, na pewno nie, też podbija. No jasne, no. Ale nie, ale wiecie, bo, bo chodzi, chodzi o to, że, że przecież no jak, nie wiem, film ma 200 baniek budżetu, to naprawdę wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach w teorii to jest kasa, która powinna wystarczyć na to, żeby te efekty praktyczne dopracować. A jeżeli A nie wystarcza, to może trzeba inaczej napisać scenariusz, żeby nie nie było kilku jakichś Ale dziwacznych właśnie, scen, bo, o, które dokładnie, wyglądają potem jak koszmałki. Dokładnie tak. Tym, ty, tym bardziej, się wiesz, że to jest trochę tak, że to jest, to w ogóle jest jakby taki dualizm, jeżeli chodzi o blockbustery, bo z jednej strony właśnie coraz częściej one wyglądają po prostu słabo, co współcześnie razi, no bo każdy z nas pamięta filmy sprzed, nie wiem, paru ładnych lat, no nie wiem, Pierwszy Strażnicy Galaktyki, jak, jak świetnie się starzeją, pomimo tego, że ten film już zaraz pewnie 10 lat ale będzie Ale w ogóle każdy kończy, pamięta a, filmy o mniejszych a... budżetach, które się widziało w kinie, bo ja też, nie wiem, chyba może mówiłem, ale ja te filmy widziałem w kinie, nie? Poza nie zniszczalnymi, ale to bardzo dobrze bym się po prostu mega wkurzał. Eee, I może bym pierwszy raz w życiu wyszedł z kina w środku filmu, bo jest no masakra, ale te właśnie e, te, zwykłe filmy czasami potrafią zachwycić. Nie wiem, no Duna właśnie wygląda super, tak? Ona też jest powiedzmy jakimś tam blockbusterem. Biedne istoty wyglądały przepięknie w kinie e, z tego roku. Dungeons też. And Dragons. O, Dungeons and Dragons, e, które są w sumie też całkiem spoko, przyjemnym filmem i też... E, one może nie zapierają dechów w piersiach, ale jest ładny. Także, tak jak się teraz. Ale ładnie wygląda. Tak teraz wspomniałeś, mhm. i od razu rzeczywiście się uśmiechnąłem pod nosem, nie? A tutaj masz te gigantyczne budżety yy, i widzisz że ten scenariusz się, że tym aktorom się nie chce grać często i przede wszystkim, że to jest brzydkie, że to brzydko wygląda, są te wielkie walki na czarnym tle, jest mega ciemno tam zawsze, żeby właśnie nie było widać tych niedoróbek i po co to jest? Nie? Skoro nie potrafimy tego zrobić, to, to wytnijmy, napiszmy inną historię. No kurde, jeszcze mówimy o bohaterach, że ale, ale bo mają to... jakieś tysiące wątków w komiksach nie? i nie umiemy wybrać jednego, który będzie ciekawy, ładny i spoko, no. Ale mówię, dotykasz sedna problemu, bo to wydaje mi się, że to jest o tyle rozłączne, że gdyby te filmy wyglądały ładnie, to ja bym trochę wychodził z kina, czy siadał po seansie na kanapie z myślą, że przynajmniej to było efektowne. Trochę jak właśnie z Mission Impossible, nie? Mhm. gdzie naprawdę te sceny się prezentowały często super, a tutaj często i one wyglądają źle i właśnie scenariuszowo nie domagają. I bo jednak... o tym wie, no bo właśnie wspominamy Mission Impossible, która się na uczyło, że najlepsze mhm. te sceny akcji to są sceny w pełnym świetle, nie w jakichś plenerach. I one tak, są po prostu dokładnie. takie, że rzeczywiście otwierasz szczękę. Praktycznie dopracowane I, i tak i dalej. I nieważne skąd Tom Cruise skacze, czy przez co biegnie, to to światło się odbija, nie wszystko widać, jest idealnie. Nowe Godzilla też chwaliłem za to, że w końcu tak. potwory się biją w świetle dnia, a jeżeli to jest wieczór, to są... No neony i jakieś różnego rodzaju źródła światła, także ty... O tej Godzili mówisz, bo ja myślałem, że mówisz o tej Minus One od Toho, która nie, ale ona też bań. właśnie, nie, jest e, mm -hmm. jasna i to jest, i to sprawia, że te filmy wyglądają o niebo lepiej, nie, a potem idziesz na te superhero, które się rozgrywają po prostu, nawet jak są za dnia, to oni wchodzą do jakiejś jaskini jakiegoś tunelu, nie wiem, jakiejś bazy gdzieś 500 metrów pod ziemią, nie wiadomo po co i nic nie widać, ale to mówię, bo scenariusz ci też tego nie rekompensuje, bo to, to naprawdę ja uważam, że to, to jest albo tak, że mogłyby te, te filmy być w najgorszym wypadku albo właśnie super efektowne albo lepiej napisane i tak ludzie by nie mieli tak dużego poczucia straty czy rozmijania się właśnie z tym blockbusterowym kinem, a, a to jest tak, że one coraz częściej wyglądają źle, kosztują ciężkie pieniądze, a scenariuszowo też nie mają wiele do za oferowania, nie? bo ja mam wrażenie, że Marvel to się trochę zakiwał w ogóle teraz w tej fazie, z��겠습니다. bo Marvel i problemy producenckie âm, i aktorskie i, i, i, i, z, i inne rzeczy powodują, że w zasadzie ta, to, to wszystko, co się teraz dzieje, to się rozłazi. Z DC też przecież były te wszystkie zmiany personalne i tak dalej, to, to, to powoduje, że, że też te historie są takie no, coraz rzadziej w jakikolwiek sposób mm -hmm. angażujące. Ja to tylko powiem, Siku, że dla mnie Marvel jest mniej jest bardziej bezbolesny, bo on jest taki trochę familijny, znaczy on jest trochę też banalny nijaki, ale jest taki trochę familijny, trochę komediowy, trochę coś i na przykład teraz było Blue Beetle i Marvels i oba filmy trochę też ogrywały superbohatera, superbohaterkę z mniejszości w Stanach mhm. i Marvels był moim zdaniem taki no właśnie familijny filmik właśnie super hit Polsatu na niedzielę, żeby ukoić serduszka młodszych i starszych widzów, ale Blue Beetle, który żartował sobie z Meksykanów robiąc z nich jakichś kretynów po prostu, którzy się rzucają rzeczami w mieszkaniu, w siebie i w ogóle, to wywołało we mnie taką, po prostu, taki ciary cringe'u i na zasadzie what the fuck, nie? W sensie, czemu, tak? To mają być bohaterowie, którym kibicuję, a wy robicie z nich jakichś takich trochę półgłówków. Nie wiem, no, nie mogłem tego zdzierżyć, szczerze mówiąc. Ja to nie widziałem, ale to, co e, mówisz, no to jest e, dosyć może to jest kwestia, nie wiem, pochodzenia reżysera, bo e, Manuel Soto jest portorykańczykiem, może on nie lubi Meksykanów, <śmiech> <śmiech> może to jest wiesz, takie, taki ukryty rasizm, nie? Że, że wiesz, kręcę film, to <śmiech> no to, to zobaczycie <śmiech> teraz, nie? No, no nie wiem, tak zakładam, że może to jest problem, bo e, ja tego akurat filmu Marvels e, i Blue Beetle nie obejrzałem, po prostu będąc hmm. już wyczerpany. No ja nie poszedłem na Aquamena, chociaż się nimi jarałem na etapie zapowiedzi gdzieś tam właśnie przez to, że Flash i Blue Beetle chociaż totalnie różna konwencja, nie? Od obu się odbiłem, więc stwierdziłem, że no nie. Ja się jeszcze łapnę trochę tego, o czym mówicie, czyli problemu z tymi ciemnymi zdjęciami, które mają przykryć jakieś niedoróbki efekciarskie, techniczne i tak dalej, bo nadrabiam teraz pier pierwszy sezon Narodu Smoka przed premierą drugiego i tam jest totalnie ten sam problem. Ten mm -hmm. sezon jest tak ciemny i to y, takich wydawać by się mogło najbardziej kluczowych scenach. Ja nawet koleżance, z którą tam komentuję poszczególne odcinki y, rozmawiałam, że... Same smoki, czyli teoretycznie jakby największy, mmm, największa zajawka tego świata, nie? <śmiech> najlepiej wyglądają, gdy są pokazane po ciemku, bo nie widać tego paskudnego green screenu i, i tego, jak to technicznie czy efekciarsko słabo wygląda. Nie? Ja w ogóle yy, odniosłam wrażenie, jakoś tak sięgając do wspomnień z Gry o Tron, że pierwsze sezony Gry o Tron wyglądały lepiej niż, niż Ród Smoka kręcony w dwa lata temu, prawda? Więc to rzeczywiście, wydaje mi się, jest jakby szerszy problem i, i nie wiem, czy wynika z tego, że, że, że różne tego typu rzeczy są kręcone w pośpiechu i, i trochę z od właśnie tych, tych spraw są no, naginani do robienia tego wszystkiego naraz. Zresztą mieliśmy różne afery, prawda? Szczególnie gdzieś tam w, w temacie kina superbohaterskiego, że rzeczywiście no, po części dlatego te filmy wyglądają taka, taka nie inaczej. No ale w Rodzie Smoka jest to samo. Ten serial jest na maksa ciemny, a paradoksalnie mhm. gdy pojawiają się jasne ujęcia, no całość wygląda jeszcze gorzej, więc no to jest, wydaje mi się, szerszy problem. Mhm. Hmm. A tak, żeby pewnie jeszcze gdzieś yy, trochę to podsumować i, i przejść dalej, to ja się tylko zastanawiam, w którym momencie my się doczekamy takiego poważnego krachu, bo ja mam nieodparte wrażenie, że to musi w końcu nastąpić i to raczej szybciej niż później, bo jak się spojrzy na box office yy, tych yy, blockbusterów w, z ostatniego roku, to, to naprawdę to coraz gorzej zaczyna wyglądać. Nie? To przecież ja nie wiem, czy wy pamiętacie, że, że my żeśmy... Yy, regularnie rozmawiali o tym, że filmy zarabiały po miliard albo po 800-900 tysięcy, a, a teraz to często to jest tak, że one nie zarabiają na po prostu budżet, nie? I, I wiadomo, że też jakby ta rzeczywistość kinowa postpandemiczna, ona jest taka jaka jest, specyfika tego, że te filmy często trafiają na VOD, nie wiem, miesiąc po, po premierze kinowej i tak dalej, tak dalej, to powoduje, że te zarobki kinowe są mniejsze no, ale, ale, wiecie, ale z drugiej strony, no to właśnie zaraz księgowi tutaj to jakoś będą musieli przyciąć, ale może sprzedają nie? No bo ile, ile można właśnie mer czy zabawki i tak dalej, może tym zarabiają. No pewnie, pewnie tak, pewnie tak. No i to jest, tylko że wiesz, tylko że sam produkt jakby jako film, no coraz gorzej zarabia. Tylko pytanie, czy to, no to przeszkadza byliśmy... nie bo może właśnie przy tych dziewiątych częściach, czy właśnie w DC i w Marvelu, może to jest jednak świadome działanie, nie? Że wpisujemy z sobie, sobie to trochę Sztuczną inteligencją. Tak, tak. I, i, I zabawkami tak. z Baby To znaczy odomno. moim no, może zdaniem tak, może tak być. już właśnie to jest problem taki, że Prawdopodobnie tę, tą branżą rządzą księgowi i jest bardzo niewielu twórców, producentów, którzy są w stanie swoją kreatywnością coś zrobić, bo umówmy się, że w tym momencie te filmy wyglądają źle, bo i są pracownicy, którzy, tak jak powiedzieliście, te efekty wyglądają źle, bo, bo jest mało pracowników, oni nie są w stanie wyrabiać tego, e, co, co im zlecono. I mają, nie wiem, mają, kiedyś było tak, że miałeś wnętrza, miałeś wszystkie meble, miałeś e, mm, co najwyżej blue screen za oknem, który miał dawać ci... E, możliwość wstawiania widoczku. A teraz, jak ja patrzę sobie na zdjęcia z skręcenia filmu, to tam wszystko jest zielone. Mm -hmm. Tam nawet... <laughs> no wiesz, i to jest to, jest to. E, praktyczne Czasem efekty aktor jest zielony. <laughs> tak, praktyczne efekty i lokacje są e, no właśnie, są podejrzewam drogie. E, I też myślę, że problemem, nie wiem czy właśnie to jest tak, porównuję sobie branżę efektów specjalnych, ta która produkuje CGI do branży gier i tam jest bardzo duży problem z crunchem, w właściwie każda, każde studio się z tym mierzy, im większe tym chyba z większym crunchem i ci ludzie nie chcą się, bo te studia są głównie w Ameryce, się nie chcą uzwiązkawiać, bo mają bardzo dziwne podejście Amerykanie do związków zawodowych, chociaż taka gildia aktorska jakoś tam sobie potrafi wywalczyć różne rzeczy i dlatego e, niektóre filmy mm, przeniosły się z produkcjami seriale do Kanady na przykład, bo tam jest mniejsze, są restrykcje o godziny, o pracę w nocy, pracę dzieci. E, także y, zastanawia mnie to, czy to nie jest właśnie to, że oni przerzucają sobie ciężar księgowi, bo taniej wychodzi robienie CGI na, na te wszystkie firmy, które e, później no, robią hałturę. Mhm. Bo, umówmy się no... No tylko to musi walnąć, nie? Tylko ale to właśnie, musi walnąć ale do... po prostu w którymś momencie. No nie możesz wydawać 200 baniek na każdy blockbuster, czy, czy w zasadzie teraz często więcej i liczyć na to, że odzyskasz oni, to w zabawkach. Ale może oni nie? potrzebują robienie kosztów, żeby mniejsze podatki płacić? Bo no to też bo, jest możliwe. Bo, bo mają, tak jak powiedzieliście, merchandise, licencje. na, umówmy się, że w sklepie zabawkowym to jak wejdziesz, to, to, to super bohaterowie są absolutnie na wszystkim. I mamy, e, już pomijając takie, takie rzeczy jak gry, jakieś karciane m, czy, czy m, figurki, ale mamy to na e, pojemnikach na kanapki, e, tak, dokładnie Piogniki. na bitonach, na, dokładnie na wszystkich na, butach, na ołówkach, Tak, tak <laughs> i, i to jest, to jest kupienie. E, zresztą mam koleżankę, która, e, która pracuje w firmie odzieżowej, projektuje ubrania i oni mają teraz, opowiadają I właśnie a propos y, takich, takich licencji z Harry Potterem i miała Harry Pottera i Batmana, ta, ta, ta firma robiła i mówi, że tam są, y, to jest strasznie drogie, a to się zwróci, tam oczywiście są jakieś gigantyczne obostrzenia y, na, ty, na tych licencjach y, jeżeli chodzi o znaki towarowe i tak dalej i może oni mają taki gigantyczny przychod z tego, że może potrzebują. Eee, tak I jak powiedzieliście, Nie chcą zapchać rynek, nie żeby tego było wiele, żeby to było głośne, a nie musi być dobre. Po prostu, żeby leciały seriale, filmy, jakieś tam inne piegdoły, a reszta zarobi po prostu to, co jest dookoła. Tylko ja wam powiem, że kiedyś, mimo że byłem dorosłym facetem, eee, już w momencie, kiedy tak naprawdę wszedł Iron Man może byłem dorosłym facetem, to ja na te filmy czekałem, autentycznie się cieszyłem i chyba tak naprawdę ostatnim filmem superbohaterskim, ale to tylko dlatego, że to Batman, to był The Batman. Ale już mm -hmm. przestanę to czekać. W ogóle mnie to, ja już nawet jestem tak zmęczony mainstreamowym. Nie rejestrujesz kinem. pomału już tego, nie? Kolejnego nawet, jakiegoś tak, filmu. Tak, nawet nie rejestruję, nawet ja nie zaglądam w te newsy. Ja, ja... Jestem zdziwiony, bo ktoś pisze, że o, ten film nie zarobił. Ja mówię, był w kinach, bo, bo, bo teraz <laughs> mówię o Furiosie. Nawet, o, nawet, wiecie, nawet nie, nie, nie zwróciłem uwagi, że była ta premiera, dopiero jak była premiera i, i ten weekend, który, który tak utopiła, e, to, to przecież ja na Mad Maxa, tego pierwszego, nowego Mad Maxa, Fury Road, to ja naprawdę czekałem przynajmniej rok. Ja oglądałem chyba trailer kilkanaście razy, ja muzykę znałem na pamięć i wierzcie mi, że ja jestem po prostu, może to, to właśnie walnie, natomiast ja bardzo lubię chodzić do kina i nadal chodzę i wybieram sobie filmy, które nie są, tak naprawdę z takich wielkich filmów, to byłem na tej Dunie, ale wybieram sobie mniejsze filmy i e, ja się naprawdę porządnie bawię w kinie, nadal, cały czas. W zeszłym roku chodziłem na te seanse, które Warner zrobił na stulecie i... Mhm. Z dużych filmów, no dobra, jeszcze Oppenheimer i Barbie, nie? ale to to, to to tak w ciągu tego roku ostatniego, ale o nich nie rozmawiamy. Ale blockbuster to jest coś, na co chyba jest ostatnią mam ochotę obejrzeć w kinie. Wolę obejrzeć koncert. To kończąc wątek kinowy i żeby nie było tak negatywnie, to też mam jakieś pozytywne zjawisko. A mianowicie to, że anime na stałe zagościło w kinach i to na trochę większą skalę, bo pojawiły się jakieś tam pojedyncze premiery e, gdzieś tam w ostatnim roku i to jest kontynuowane jeszcze teraz na przykład w multikinie e, Ghibli jest wprowadzane tak, na edycja. duże ekrany. Ja w tym roku widziałem... A to nie tylko w multikinie, bo w studyjnych kinach też, też widziałem kilka filmów. No właśnie filmów widziałem GD Chłopca właśnie, i Czapla tak oczywiście, ale to było premierowo w tym roku w kinach. Spirited Away było miesiąc temu. Teraz z naszej perspektywy tydzień temu księżniczka Mononoke weszła i ja myślałem, że to tylko na specjalny jeden pokaz w czwartek, kiedy ja niestety nie mogłem pójść, bo miałem kolację uroczystą z pracy w tym samym czasie, ale się okazuje, że ona jest cały czas grana, czego się dowiedziałem przed naszym mhm. nagraniem, więc ja chętnie na księżniczkę Mononoke jeszcze do kina skoczę, jak mi się uda w tym tygodniu czy coś. Jeszcze w tym momencie, gdy to nagrywamy, w kinach leci Haikyuu, mówi The Dumpster Battle, więc trochę tych tytułów jest obecnych i to cieszy. Mobile Suit Gundam wchodzi, o, właśnie. Mhm. omawiałeś Dragon Balla, mhm. tego z, z żółtym Piccolo, ja w zeszłym roku byłem też na kilku. Między innymi e, The First Slam Dunk, który okazał się tak rewelacyjnym filmem sportowym, że aż wychodziłem... A, a teraz jakaś kontynuacja nie nie wchodzi do kina? Bo coś mi się tak kojarzyło, hmm. że, że właśnie jak, jakiś dalszy ciąg, ale to może coś kręcę. Nie, nie wiem, teraz dalszy ciąg anime wchodzi. Właśnie to Haikyuu. E, ale... W... The First Slumdunk, no to, to, to rewelacja, naprawdę to jest, to jest y, absolutnie w ogóle y, jeżeli chodzi o, o realizację, no bo wiemy jak Gibli wygląda, tak, ale tutaj po prostu poszedłem w ciemno, bo film o koszykówce, y, natomiast był też Dojutsu y, Kaizen Zero, ja zacząłem tak naprawdę ten run to jeszcze półtora roku wcześniej od Belly, która była świetna, mm -hmm. e, strasznie mi się podobała, także tak, zgadzam się, tych, tych anime jest i to jest fajny trend, e, trochę przewidywali ludzie, że to jest związane z możliwym wejściem Crunchyrolla do Polski i oni tak trochę testują sobie rynek. Na tych pokazach, co ja jestem, no to tak Akira na przykład, to, to w ogóle się nie dostałem, bo za późno się zorientowałem i nie, nie kupiłem miejsca. Tak, ja byłem akurat z, na, na Akirze. Mhm. To była pełna sala też. Ale, ale na, na przykład na, na First, First lambdank no to ja byłem sam na całej sali. No to, to była 15 w niedzielę, ale no i w kinie właściwie też prawie nikogo nie było, bo to był połowa sierpnia, e, bardzo, bardzo duże upały, e, ale, ale w, no to to jest różnie, nie? Bo, bo czasami rzeczywiście w tym kinie jest, jest yy, sporo osób, ale co mnie zastanawia bardzo, to głównie są starze dziady, stare dziady, stare baby. W sensie mówię o sobie, że jestem stary i to, są, to jestem ja, ktoś tam jeszcze, jakiś tacy, tacy, tacy, starsi ludzie, nie ma młodzieży. A wiecie, jak idziesz do Empiku, i chcesz kupić tomik mangi, to ja w ogóle już tego z tego zazwyczaj rezygnuję, bo tam tego nie ma, ale tam jest kupa młodzieży. Oczywiście czytają te tomiki, przeglądają i tak dalej, ale też kupują. I tych, tych tej, tej mangi jest więcej w tym momencie niż e, zwykłych komiksów. Wydaje bo manga się zapełniła na young adult, nie? Nie było właśnie takiej literatury dla młodego odbiorcy i manga ją zapełniła i trochę cała Europa, nie tylko Polska, zaspała w tym kontekście i manga właśnie teraz się sprzedaje w absurdalnych ilościach i w Polsce i w Niemczech i we Francji jakiś czas temu statystyki widziałem i też na spotkaniu komiksowym wc 1 też o tym rozmawialiśmy, że manga właśnie u młodych jest ich young adult literaturą, nie? No i bardzo dobrze, bo to też jest jakaś jakieś, nie wiem, wrażenia artystyczne jeszcze zostają przy okazji, a nie tylko przeczytanie słabego romansu. Aczkolwiek to też, wiesz, jest duża moda na czytanie i mm, ja mam koleżanki w pracy, które mają nastoletnie córki i trochę starsze i powiem wam, że um, albo ja tego nie pamiętam, ale też mam duży kontakt z, z nauczycielką, która uczyła w liceum I, i młodzież dużo czyta, naprawdę bardzo dużo czyta młodzież. I jestem zdziwiony, bo właśnie z tego, co, co, co się orientuję, no to tonek czytają książki, nie czytają mang. I, i cały czas te... Mm... Sapstaki, czy nie Substaki, nie wiem, jak to się nazywa, ale jest taki serwis, gdzie chyba się płaci twórcom, można płacić twórcom za kolejne rozdziały, i one tam też czytają, także jestem zdziwiony, że. Wattpad chyba Wattpad. Tego, o, Wattpad, tego, tak. tego tak, nie okay. Substack. Mm -hmm. Także jestem bardzo zdziwiony, że znaczy może to było tak rzeczywiście, że dopiero teraz my nadganiamy z tą literaturą Young Adult, ale kurde, no ja, ja pamiętam, w, w moje, mojej si kuzynki i córki, no to teraz mają. 28 i 25 lat, i jak wchodził e, zmierzch do Polski i one przeszły z Harry Pottera na zmierzch, to, to też ciągle, ale to też były romansidła jakieś e, paranormalne, ale tego było też bardzo dużo. To jestem naprawdę zdziwiony, uh -huh. że, a, że aż tak bardzo tą niszę e, manga zapełniła. No ale właśnie, e, Siku, samo o tym powiedziałeś, romansidła paranormalne. One były gatunkowo bardzo wąskie, te próby zapełnienia tej niszy, nie? W sensie Young Adult, no uh -huh. jako... Po prostu każdy młody odbiorca kultury, który chciałby coś przeczytać, komiks, książkę, miał do dyspozycji de facto romans paranormalny albo zwykły romans, tak? Ewentualnie jakiś tam coś ala slice of life, ale to zazwyczaj i tak było powiązane z tymi romansami, nie? A anime, Manga oferowała właśnie wszystko, nie? Sportowe, nawalanki, wyścigowe, co, co chciałeś, nie? horrorogowe fantasy. To. No, ale to, to y, tak y, trochę kończąc pewnie ten wątek kinowy, to ja w sumie mogę nawiązać i y, docencie jakie będzie płynne przejście y, do tego, co... Płynne by było, jakbyś stysik, o tym nie powiedział. Y, w, w, nie, celowo to zrobiłem. <laughs> Sik wspomniałeś o tej Godzilli Minus One, która była zrobiona za jakieś śmieszne pieniądze, a właśnie wszyscy ją zachwalają i ja jestem pozytywnie zaskoczony, bo nie udało mi się dotrzeć do kina, bo ona w zasadzie była bardzo krótko, przymknęła przez polskie kina. A teraz się pojawiła na Netflixie do obejrzenia i ja muszę nadrobić właśnie ten tytuł, bo sobie dużo, nie będę ukrywał, bo po nim obiecywałem bo to jednak też je, ja mam wrażenie, że to czasem to, to inne spojrzenie też w kontekście mangi właśnie na pewne gatunki, tematy i tak dalej to, to, to też jest coś świeżego z naszego punktu widzenia i ja czasem wolę obejrzeć nawet słabszy teoretycznie, czy gorzej wyglądający film, czy, czy przeczytać właśnie jakiś komiks niekoniecznie z naszego kręgu kulturowego żeby zobaczyć coś innego i jakieś inne podejście właśnie do tematu niż, niż tylko sięgać po, po kolejną odtworzenie Ktворczą rzecz, ale wspomniałem o Netflixie i ja trochę przejdę do, też do, do jednej rzeczy, o, która ostatnio zrobiła na mnie dobre wrażenie, a o której ostatecznie nic nie nagrywałem i to będzie serial, bo ja ogólnie sporo seriali w ostatnim czasie oglądam, ale że mało słuchacie moich seriali, to ja nie mam motywacji, aby o tym nagrywać, więc nie nagrywam <śmiech> <śmiech> zasadniczo, ale ja mam wrażenie, że tak jak pokutowało w którymś momencie właśnie taka opinia, że no teraz to jest ta jakościowa telewizja i w ogóle, że telewizja to jest właśnie to, co tam można fantastyczne historie realizować właśnie za wielkie budżety, duże, duże walory produkcyjne i tak dalej, tak dalej. Trochę się to zmieniło przez to, że mamy dużo tych serwisów streamingowych i teraz z kolei właśnie pokutuje taka opinia coraz częściej mam wrażenie, że, że właśnie to jest takie streamingowe, za przeproszeniem, gówno, które jeszcze skasują po jednym sezonie. Jeszcze tutaj tylko A się wtrącę. To jest Jeszcze jest ta opinia, bo wcześniej się ludzie cieszyli, że telewizja daje wolność twórczą, nie? To o czym Sik mówił, że w kinie masz producentów, tak, tak, tak, a tak, teraz tak. często są te uwagi, zwłaszcza do Netflixa, nie? że mógłby złapać za mordę tych twórców, a nie tak pozwolić im robić co chcą, bo potem wychodzą jakieś głupoty. Tak, tak, tak. <laughs> ale, ale właśnie, ja mówię, że to jest nieprawda, bo ja cały czas oglądam i seriale od Netflixa i od Prima na przykład, to, to, Kurczę, no taki Prime to raz mnie zawiódł tak naprawdę swoimi produkcjami oryginalnymi, a, a często jestem pod dużym wrażeniem, ale wracając do Netflixa, ostatnio dla mnie takim pozytywnym zaskoczeniem i nie tylko dla mnie, bo tu Marta cię wciągnę, mam, mam nadzieję trochę w dyskusję, byli dżentelmeni. Gajalicie. Tak jest. Ja, ja mam dużą słabość do Brytyjczyka. Lubię jego kino, lubię jego podejście do kina i, i nie wiem, cały czas ubolewam, że na przykład taki król Artur też okazał się komercyjną porażką, A, bo był naprawdę. Tak, ja, ja, już sama muzyka Pembertona tam to robiła mi e, niesamowicie dobrze, a, a cały film był naprawdę świetny. I e, jak usłyszałem, że e, Guy Ritchie robi serial dla Netflixa, no to nie ukrywałem, że ostrzyłem sobie na niego zęby bo właśnie Netflix tak jak i inne te streamingi czas daje właśnie takim twórcom też często wolną rękę nie? to jest Kasus Refna, który na przykład zrobił kowbojkę z Kopenhagi albo Twold, tutaj Young dla Prima, obydwa rewelacyjne seriale, no i byłem bardzo ciekaw co Guy Ritchie zaserwuje i pomimo tego, że w Gentlemanach on napisał i wyreżyserował w zasadzie tylko dwa odcinki to, to jest taka produkcja, która ma ten klimat, ten feeling właśnie filmów Riciego i dla mnie jest fantastyczną, bezpretensjonalną rozrywką. To jest w ogóle ciekawy też projekt pod tym kątem, że w zasadzie to jest taki spin-off filmowych dżentelmenów, jeżeli kojarzycie właśnie... Wersję filmową, to tam w którymś momencie pojawiał się taki wątek, że w arystokratycznych majątkach ziemskich Aha. gangsterzy pod domami produkują marihuanę. No i tutaj właśnie ten jeden mały wątek z filmowych Gentlemanów jest jakby głównym light serialu, bo poznajemy księcia Ediego, który musi wrócić po śmierci ojca do domu. On jest wojskowym, a, a nagle okazuje się, że wraca do domu, do szalonego brata, do niepocieszonej po śmierci męża matki i do właśnie plantacji marihuany pod mleczarnią. No i to jest dla niego zupełnie nowa rzeczywistość. No i musi, ogarnąć sytuację, musi zacząć współpracować albo się pozbyć rodziny Glasów, która całym tym biznesem zarządza i i to jest naprawdę świetny serial. To jest, na, to jest dla mnie taki, taka kwintesencja yy, bardzo dobrze zrealizowanej, bezpretensjonalnej rozrywki, bo yy, ten serial jest świetnie zagrany, bo w rolach głównych mamy Tio Jamesa, który po prostu yy, ma charyzmy yy, na tony. Yy, partneruje mu Kaja Scodelario jako Suzy Glass, yy, właśnie taka... Yy, yy, no głowa rodu poniekąd, no bo jej ojciec, który szefuje teoretycznie całą gangowi w małej roli Rain Winston siedzi w więzieniu, więc to ona tym wszystkim zarządza fantastyczną mają chemię. Mamy fajną, drugoplanową obsadę, bo ponownie u Riciego wraca Winnie Jones, pojawia się Giancarlo Esposito i sporo różnych mniej lub znanych, lub bardziej znanych twarzy, ale przede wszystkim podobało mi się to, że ja nie czułem, że ta historia rozciągnięta do ośmiu odcinków gdzieś gubi tempo, tylko cała ta opowieść o, o właśnie naszym młodym księciu, który wchodzi trochę w gangsterkę i, i kosztuje tego innego życia ma bardzo dobre tempo, bardzo dobre pomysły fajny humor świetne postaci zresztą to jak właśnie jak poszczególne odcinki nieraz ogrywają jakieś tropy czy takie gatunkowe, czy schematy fabularne jak na przykład w zasadzie chyba mamy trzeci odcinek o kradzieży samochodu rodem z jakiegoś GTA tak. Mamy jeden odcinek, który flirtuje z jej Exploitation po prostu, co było dla mnie mega szokiem, bo się totalnie tego nie spodziewałem, a to jest absolutnie odpałowy odcinek, który też jest w ogóle fantastyczną... Taką krytyką tej, tej ziemskiej arystokracji, to trochę żyjącej niby w XXI wieku, a trochę oderwanej od rzeczywistości no, naprawdę duża, duża przyjemność. I co, Marta, potwierdzasz jakoś tam moje słowa no, z, co do tego serialu? Tak, podpisuję się pod tym absolutnie. W ogóle dla mnie ten serial był naprawdę dużym zaskoczeniem, bo teoretycznie też lubię Gajarziego, ale miałam takie trochę obawy że to będzie taka mm, wyrobnicza produkcja typowa dla niego, w której niekoniecznie pojawi się coś nowego, coś świeżego i tak podchodziłam trochę, trochę mimo wszystko niepewnie, ale też y, totalnie szybko się wciągnęłam i byłam naprawdę pod wrażeniem y, odwagi humoru, jaki pojawia się w tym w tym serialu, no bo cała ta warstwa gangsterki oczywiście jest, no, super w punkt, ale tutaj też potężną rolę odgrywa taka, no, bardzo, bardzo y, groteskowa komedia, która gdzieś tam stara się ująć ten temat brytyjskiej arystokracji. No przecież nawet ten wątek, y, gdy chyba właśnie na początku czwartego odcinka, gdy pojawiają się te nawiązania do kina na Exploitation, y, gdy jakaś tam wycieczka zaczyna zwiedzać y, dom arystokraty i po, tak, y, tak, pojawiają tak. się tam jakieś nawiązania do, do tej kolonizatorskiej przeszłości Anglii i wylatuje nagle jakiś tam starszy pan ze spluwą i zaczyna ich wszystkich wyganiać ze swojej posiadłości. Nagi starszy plan, nagi, <głos> co więcej. Nagi, dokładnie. Więc to jest totalnie naprawdę grubymi nićmi szyta czarna, czarna komedia, więc super i że jest też odważna w krytyce brytyjskości, prawda? No bo teoretycznie z niej bardzo mocno korzysta, ale też wykpiwa, więc no humor mnie bardzo zaskoczył. No a y, aktorstwo, no to już w ogóle y, zupełnie inna, inna bajka. Rzeczywiście Theo James, no to to jest dla mnie wymarzony Bond po tym serialu. I ja cały czas Oj, oglądając, tak, ja się mhm. oglądając każdy odcinek sobie tylko myślałam, no kiedy, kiedy w końcu zostanie obsadzony w roli Bonda, bo ma wszystko. Postury, charyzmę, y, umiejętności aktorskie. I y, jakoś właśnie oglądając dżentelmenów trafiłam na, y, na te pogłoski, że rzekomo Aaron Tyler Johnson ma być bondem, prawda? I... Tak, tak, to w tym okresie tak, się pojawiło. nie wiem, czy Jerry też miałeś takie uczucie, odczucie, ale ja cały czas sobie myślałam, słuchając tego, że... Yy... Tyler Johnson bardziej pasuje na tych właśnie jakiś złoli z Liverpoolu, z mhm. tej gangsterki niż Bonda jako takiego. Więc rzeczywiście to był serial, że ten serial był bardzo dużym zaskoczeniem. Tym bardziej, że jakoś niedługo po obejrzeniu Gentlemanów obejrzałam sobie ten najnowszy film Richiego The Ministry of Ungentlemanly Warfare i no to już był taki generyczny Richie w stanie czystym, jakby bez jakiejś tam z, zupełnie inwencji to twórczej. To jest ze, ze, y, ze Stathamem? Nie, ze Stathamem jest gra fortuny. Gra, gra fortuny. A, gra gra Fortuna. Fortuna jest o o, o to, tym myślisz. W jest ministerstwie spadek. Tak, tak. W ministerstwie jest y, największym plusem tego filmu jest świetnie obsadzony Kawil y, w końcu w takiej roli nie takiego oczywistego gościa, tylko jakiegoś tam mieszka tak, tak to ujmę, więc to jest na pewno duży plus tego filmu, który sam w sobie jest no rzeczywiście takim generycznym Ricim i właśnie tego się obawiałam w stosunku do gentlemanów, no ale rzeczywiście każdy kolejny odcinek pokazywał, że no nie, jakby te obawy były zupełnie niesłuszne, no i też się podpisuję pod tym, co powiedziałeś o, o, odnośnie Kai Scodelario i Tio James no, chemia, jaka ich łączy, to jest po prostu Mistrzostwo Świata i uprzyjemnia sens do od ostatniego odcinka. I bardzo mi się podobało w ogóle, jak ten serial jest za zakończony. Teoretycznie dostajemy mhm. możliwość kontynuacji, ale tak naprawdę nic się nie stanie, jeśli to będzie tylko ten jeden sezon, więc w sumie tak czy siak będzie okej. Okay. Czy będą kontynuować, czy nie, dla mnie super. Tak, no bo to jest niby, jak się przyjrzy temu serialowi, to to jest taki Richie Best Of, nie? bo znowu wraca tak wątek travelersów, właśnie tej gangsterki, dużo dialogów i tego przekomarzania się, przerzucania się dialogami, ten charakterystyczny taki rytm właśnie, który często jest w tych jego produkcjach, ale to jeżeli to jest dobrze zrobione, a tutaj to jest dobrze że zrobione to, to działa i, i, i dlatego też ja uważam, że to jest naprawdę rzecz, której szkoda by było pominąć, no bo jednak jest cały czas i to kto wie, czy to trochę nie wracając do naszej dyskusji sprzed chwili, w ogóle też problem obecny, że w popkulturze mamy... O, kolosalną nadprodukcję i mm, po prostu coraz częściej jest y, trudno wyłapać tak. coś y, fajnego, bo y, przecież, no nie wiem, seriali, filmów, y, książek, gier wychodzi tyle, że y, zanim nieraz się człowiek zorientuje, że coś się pojawiło, to już jesteśmy miesiąc później i 15 premier dalej, O dżentelmenach to mam więc... wrażenie nie w ogóle mało kto mówił i tutaj jeszcze y, cofnę się do tego, o czym mówiliście przedtem w kontekście właśnie kina superbohaterów, Mianowicie, że jak, jak istotny jest scenariusz i w dżentelmenach też to bardzo dobrze widać, bo właśnie dostajemy ponownie Winniego Jonesa, ale obsadzonego tak zupełnie inaczej tak, niż zwykle. No ja byłam pod ogromnym wrażeniem, że on w tak nietypowej dla siebie roli. No daje radę, prawda? I wydaje mi się, że duża tu zasługa właśnie fajnego scenariusza, który gdzieś tą jego postać opowiedział w na tyle ciekawy sposób i dał tutaj możliwość aktorowi, żeby gdzieś tą postać rozwinąć, że no to się po prostu dobrze oglądało ku mojemu olbrzymiemu zaskoczeniu, jeżeli kojarzycie w niego cząsa, jakby z poprzednich filmów Richiego, no to myślę, że tutaj was e, zaskoczy. Tak, no polecamy, na pewno, na pewno warto po to sięgnąć. A y, y, ja jeszcze mam jedną też negatywną rzecz serialową, ale zrobię y, małą przerwę. To ja jeszcze powiem o czymś fajnym, co jest na Netflixie, zanim, to wal. zanim i też nawiążę do tematu. Yy, który, który zaczął Szymas Jedno anime na Netflixie, które wskazane jest obejrzeć Jeżeli chce się mieć dobry humor yy, To jest Delicious in Dungeon Czyli Dungeons and Dragons Po japońsku Gdzie mamy grupę śmiałków, która Eksploruje sobie loch I w każdym odcinku Gotują potwory, które ubili, bo nie mieli kasy na prowiant, na wyprawę, <laughs> a musieli iść uratować e, siostrę i towarzyszkę, e, kompane, kompankę z drużyny, siostrę głównego bohatera, która została gdzieś tam przy, e, w pierwszym odcinku, przy głęboko-głęboko pod ziemią, przy smoku. I słuchajcie, jest to jedno z moich odkryć, bo był Blue Eyes Samurai. Na Netflixie bardzo fajny, bardzo mi się podoba animusza. A Delicious in Dungeon po pierwsze jest, jest naprawdę zabawne. Jest, jest ten humor jest trochę właśnie w stylu właśnie takiego, takiego geekowego humoru. Wyobrażam sobie, że takie rzeczy mogą się dziać na sesjach takiego papierowego <grych> RPG. Ale to, to, jest, to jest fajne ciepłe anime i to jak Japończycy mają podejście w, często w grach właśnie do tego gotowania. Jeszcze tam Monster Hunter, gdzie, gdzie kotki przygotowują jedzenie, czy w jakuzie jakie ważne jest, że te wszystkie knajpy od, odwiedzasz mhm. i, i, i nabijasz sobie ten, ten wskaźnik. To tutaj to doprowadzili do perfekcji, bo głównym tematem tak naprawdę w pewnym momencie nie robi się walka czy y, pokonywanie pułapek ale właśnie jak coś ugotować co trzeba zrobić, żeby coś przyrządzić jak, y, co jest najsmaczniejsze z jakiegoś potwora y, y, i wspaniale jest jeszcze w tym serialu to czego się absolutnie po nim nie spodziewałem ale budowanie świata worldbuilding i ten cały lore jest, y, jest rewelacyjny ja się, ja się dawno nie spotkałem z tak kompetentnie wymyślonym całym ekosystemem świata w tekście kultury. Jasne, że pewnie mam duże zaległości w książkach fantastycznych, ale to jest ekranizacja mangi i ja chyba tę mangę będę żynać no w Polsce, muszę Nie, w Polsce jej nie ma, bo już e... sprawdziłem, no ale jest anglojęzyczna wersja ewentualnie, chociaż też może być problem, ja, bo żałuję. ona wychodziła 10 lat temu, więc te tomy są tak... Wiesz co, mam nadzieję, że ona wróci, bo była w Humble Bundle, ale ja zrezygnowałem z tego bundla wtedy, jeszcze chyba wtedy nie oglądałem serialu mhm. i strasznie żałuję, strasznie żałuję, bo to jest... E rewelacyjny serial. To jest, słuchajcie, to jest właśnie dla ludzi, którzy lubią fantastykę, lubią mm, coś lżejszego, niekoniecznie właśnie jakieś spiski na, na zasadzie gry o tron, nie jakieś takie <laughs> rozbuchane historie jak y, Władca Pierścieni, tylko y, czwórka, czy piątka tam bohaterów, która eksploruje sobie loch i, i ubija potwora, później gotuje. Mm -hmm. Mówię wam, warto to jest 20 minut tygodniowo. Jasne, teraz macie do nadrobienia 20 par odcinków, ale ja to zacząłem oglądać, jak było, było chyba 9, i jestem wiernym fanem. Także Netflix polecam. No, a ja powiedziałem, że będę miał dla odmiany coś negatywnego, ale to y, z, też y, gdzieś związanego z Japonią, y, bo y, nawiążę do. Produkcji, o której ja słyszałem dużo dobrego w momencie, kiedy ona się pojawiła, bo premierem miała pierwszego sezonu w 2020 no, roku nie nie od ciebie, nie od ciebie, nie, ale ogólnie złego to nie ogólnie bardzo, bardzo, ale nie, ja, ja, bardzo ja nie mówiłem nic dobrego na temat tego serialu, oglądałem nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, mówi, nie mówiłeś nic, to, to potwierdzam <grym> natomiast słyszałem bardzo dużo dobrego, wręcz zachwytów szczególnie jak się pojawił drugi sezon, to taka fala mnie uderzyła że wow, że w końcu doczekaliśmy się drugiego sezonu i to jest z kolei dla mnie jedno z największych rozczarowań w ogóle ostatnich miesięcy, jak nie lat, a mowa o Tokyo Vice. Bo to jest serial teoretycznie skrojony pode mnie, bo to jest opowieść w teorii usnuta na faktach, ale mam wrażenie, że autor powieści Jack Edelstein i główny bohater serialu jednocześnie, młodziutki dziennikarz, który w Tokio na początku lat 2000, czy tam to był jeszcze 99 rok, kiedy akcja serialu się rozpoczyna, zaczyna pracę dziennikarza śledczego i zaczyna trochę walczyć z Jakuzą, to nie wiem, czy tutaj w jakąś megalomanię nie, nie, nie poszedł, bo, bo tak mi to jakoś pachnie mocno. A mówię, że to jest serial w teorii skrojony pode mnie, bo ja lubię Jakuzę e, e, grową. Po Jakuzie Zero stałem się naprawdę wyznawcą tej, tej stylistyki i liczyłem na to, że właśnie dostanę coś fajnego w może po ważniejszym klimacie, ale jednak co, co będzie mnie wprowadzało w ten świat właśnie jakuzy i totalnie się rozminąłem z tym serialem. Mam wrażenie, że to jest w teorii właśnie jakościowa rozrywka, bo ona jest i poprawnie zagrana, bo w rolach głównych mamy tutaj Kena Watanabe jako takiego pozytywnego gliniarza, ostatniego sprawiedliwego, który jest trochę współpracownikiem, trochę przyjacielem, powiernikiem właśnie naszego młodego dziennikarza. W roli Adelstina mamy Ansela Elgorta, którego ja w sumie dawno nie widziałem. On, mam wrażenie trochę po Baby Driverze zniknął. I, i, i aktorską mówię, jest jest poprawnie i właśnie poprawnie to jest coś, co towarzyszyło mi cały czas w myślach, bo niby mamy ładne neonki w Tokio, szczególnie tutaj na początku to widać, bo w ogóle początek tego serialu, chyba pierwszy odcinek to Michael Mann, do którego mam wielką słabość, reżyserował ale tylko pierwszy odcinek i, i później to już chyba tylko produkował ale to jest właśnie przykład serialu który niby jest jakościowy ale jest według mnie źle napisany i nie wiem na ile to jest mat kwestia materiału źródłowego bo jak ja narzekałem na serial to w kilku miejscach mi się później pojawiały komentarze że książka jest lepsza no ale nie wiem tego bo książki nie czytałem ale serial tak szybko zamienia się w po prostu tanią telenowelę, że głowa mała. Ja, ja naprawdę się czułem, jakbym oglądał takie słabe young adults <głos> wokół jakiegoś trójkąta miłosnego czy, czy czworokąta miłosnego. Ten, ten główny bohater jest po prostu już tak prawy, niezłomny i, i w ogóle wszystko co najlepsze, że no, mówię, nie wiem, czy w książce też tak to wypadało, ale tu wypada to aż karykaturalnie, a właśnie te wszystkie wątki są takie niedogotowane i, i rozgotowane. Jak mamy jakuzę, to, to są takie popuczyny właśnie po jakuzie, którą ja kojarzę z innych produkcji. Jak mamy... Policjantów, to oni są też prawie aż karykaturalni. Mamy tutaj niby jedną z ważniejszych postaci damskich, która jest hostessom, to, to jest sick. zresztą trzymasz ty testy, o, jakuzo ogrywasz, to będziesz kojarzył, bo nie wiem czy Marta ty kojarzysz tam jest taka w Japonii ten motyw takich klubów z hostessami takimi, które zajmują się rozmowami tak. z, z panami to jest właśnie jedną z bohaterek jest właśnie taka hostessa, która też próbuje iść na swoje i, i mówi tu Niby mamy wszystko, co powinno mi pasować, bo to się kręci wokół polowania na takiego bardzo bezwzględnego Yakuza, który próbuje przejąć w zasadzie przestępczy półświatek Tokio. Ale o ile jeszcze ten pierwszy sezon zapowiadał się początkowo, że może wyjść coś z tego ciekawego, to im dalej, tym gorzej. Finał to już był po prostu dla mnie festiwal głupot fabularnych, a drugi sezon to już naprawdę, to już, to już była telenowela, nie? Naprawdę. I to w takim tym złym znaczeniu tego słowa, nie? Bo niektórzy się mogą obrócić, że nie <śmiech> wiem, że takie Twin Peaks to jest też telenowela. No, no tak, no, telenoweli telenoveli nierówna, ale tutaj to było takie tam na... Romantyka TV, tylko z Jakuzą w roli głównej, czy wokół Jakuzy. Także ja nie polecam i ostrzegam trochę, bo mówię, nasłuchałem się, dużo dobrego, a przynajmniej ja rozminąłem się z tym serialem w 100% i bardzo się cieszę, że dla odmiany właśnie Prime, który chwaliłem, i który mi dostarczył, dostarczył w ostatnich miesiącach bardzo dużo dobrych seriali autorskich. Zaserwuje nam serial Yakuza właśnie na podstawie serii GR Segi, i, no i to myślę, że może być, może być coś super. A w ogóle tak z ciekawości? Segi? Nie, źle mówię. Dobrze mówisz. Dobrze mówisz. Sega mówię. jest wydawcą. Okay, Tam to jest tak. studio ich. Teraz nie pamiętam jak on się nazywa, ale ona ma w nazwie. Chyba hmm, właśnie Leke Dragon po, po japońsku. Tak mi się wydaje, ale może coś, coś gadam głupoty. Natomiast y, oglądacie w ogóle tak jeszcze z ciekawości trochę tych koreańskich dram? Ja nie. Czy tak średnio? Ja też, ja też raczej średnio. Nie. No, nie, nie, nie znam tego, tego w ogóle. No bo ja, ja wiecie, no to każdy ten y, Squid Game, no to myślę, że to wszyscy obejrzeliśmy. Mhm. Ja, ja miałem tam trochę, trochę różnych podejść. I powiem wam, że nie, nie pamiętam, na czym ja to oglądałem. Czy ja to oglądałem na Prime? Chyba właśnie yy, sklep dla morderców yy, obejrzałem. To się dzieje oczywiście w Korei, ale powiedzmy, że... Pewnie no, Japończycy by się obrazili, ale powiedzmy, że krąg kulturowy jest, jest podobny. I, I to było, wiecie co, tak jak się później zaczął oglądać Monster. Chyba Monster to jest. O, o, o policjancie sklep dla morderców to jest dokładnie to co słyszycie czyli gdzieś na jakiejś tam wiejskiej, wiejskiej, wiejskiej wyzdrożach e, na prowincji jest sobie piękny dom gdzie urzęduje były najemnik który zaopatruje cały koreański półświatek w broń i tak się składa, że postanawiają go zabić i w tym domu zostaje jego, po pogrzebie zostaje jego siostrzenica, bratanica i ruszają ekipy, żeby okraść ten sklep e, może się wydawać właśnie, no bo to tak jak mówię, no, dziewczyna nastolatka może to, się to tak wydać trochę ją kadłub, ale nie, to jest to jest naprawdę fajny ośmiocinkowy e, chyba, albo dziesięciodcinkowy serial Um, Ale to jest aktorskie, aktorskie tak? Aktorskie, tak, e... tak, tak, aktorskie. Dramy, no to, to, to, to jest to takie koreańskie dramy, to są po prostu koreańskie seriale, tylko oni, to, oni to, to się, się przyjęło, że mówi się na to dramy, bo one to, to, są, to są bardzo różne gatunkowo. Monster jest o policjancie, który postanawia zamordować przestępców, czyli taki vigilant, coś jak e, Punisher. E, oglądam teraz tego Ganibala. Wychodzi w Polsce teraz trzeci tom Mangi wyszedł. To jest bardzo też fajny, a to akurat jest japońska drama. Też się dzieje na prowincji. I to jest właśnie ciekawe, bo mamy tych filmów bardzo dużo, które dzieją się w Tokio, które pokazuje nam, pokazują nam to życie yy, miejskie, a tego spojrzenia na wieś jest, jest akurat, jeżeli chodzi o Azję, raczej mało. Tak mi się wydaje, że oni nawet nie tyle, że się wstydzą, ale lubią jak już coś eksportować, to coś, żeby było takiego wow. A tutaj mamy um, górskie miasteczko, które um, ma jeden zakład, um, ścinają, przerabiają cedry na meble. I jeden posterunkowy, który tam jest, um, popada w obłęd. I wykrzykuje, że to meseczko jest mięsteczkiem kanibali, ale okazuje się później, że... I znika. Okazuje się, że miał problemy hazardowe, że y, tam były problemy w tej rodzinie mm, jego. E, przybywa nowy policjant i tak się składa, że e, zaczyna swoje jakieś takie małe, prywatne dochodzenie, co się stało z, y, z poprzednikiem. Ja najpierw zacząłem od mangi. A to jest chyba na Disneyu, nie? Ten, ten, ta serialowa wersja, w ogóle tak, tak trochę paradoksalnie, na nie? Na Disneyu, jest, jest. Disneyu też jest trochę tych... Bo Star, ten, ten Monster, czy to, to, to jest Monster, też oglądałem na Disneyu. Ale Monster to jest w ogóle te, nie też jest adaptacja nie tej mangi? Nie nie, nie, nie, nie, to nie, nie jest. jest to jest koreański, okay. koreański serial. O, mówię okay. o policjancie, który postanawia... Nie, bo ja mangi nie czytałem, tylko, wiesz, kojarzę mhm. tytuł, bo y, pamiętam, że moja siostra ją y, całą mangę zbierała, tam chyba osiem tomów u niej leży dosyć eksponowana i nie, nie, byłem ciekaw, czy to jest właśnie, wiesz, też adaptacja, czy coś czy, innego. Może jest adaptacją jakiegoś, jakiegoś wiesz, y, jakiegoś koreańskiego komiksu, książki, nie wiem, może jest, ale, ale w tym momencie nie jestem ci w stanie powiedzieć. Natomiast Ganibal mhm. jest, jest naprawdę fajny, e, będzie teraz chyba drugi sezon jakoś zapowiedziany, jest na drugi, drugą połowę roku, tak mi się wydaje, albo początek przyszłego, ale to jest, yy, to jest dobra rzecz więc jeżeli was interesuje to, to, to polecam sklepy dla zabójców jest niezłą sensacją jasne, to jest jak już się kilka to, to się już naprawdę rozumie budowę i rozłożenie twistów w tych serialach, bo one są bardzo wszystkie podobnie napisane i nie, nie jasne, że nie przewidujesz, że będzie że tego twistu, ale przewidujesz, że będzie jakiś twist one mają takie dwa momenty zaskoczenia, i też takie mają bardzo mocne, bardzo mocną budowę lostową, czyli akcję właściwą, poprzetykaną retrospekcjami. Mm -hmm. i każda postać, która się pojawia, ma swoją retrospekcję, pojawia się, to, to jest bardzo, bardzo mocny nacisk położony na rozwój postaci, na charakter development, ale powiem wam, że yy, to się ogląda bezboleśnie, Jeżeli, yy, to są przede wszystkim bardzo ciekawe, ciekawe jednostki, to jest zawsze jakiś tam twist z tą postacią związany, yy, także oni się, Koreańczycy się Nastawili na eksport swojej kultury i walą tego na potęgę Myślę, że Japończycy, nie wiem czy im zależy czy nie To, to, to już jest kwestia indywidualna każdy, każdy sobie sam to może oceniać Bo mm, Japończycy znowu nie tak bardzo nie, nie czerpią z zachodu Oni robią swoje po swojemu rzeczy Dlatego ja mam takie jakuzy na przykład, albo JRPG, a, a że chodzi o gry. A I ten serial Gannibal też jest troszeczkę inny niż, niż te koreańskie dramy. Ma, ma też inaczej akcenty położone, ale właśnie to spojrzenie na po prostu na japońską prowincję, jak to wygląda, nie? że wyjeżdżasz z tego Tokio, jedziesz w te, w te góry, które, w których żyją niedźwiedzie i, i jest, jest zupełnie, inny, zupełnie inaczej, zupełnie inna Japonia. Niby ci sami ludzie, ale to nie jest ta techno, nie wiem jak to nawet nazwać, ta zurbanizowana, wielka, neonowa, neonowa technologicznie zaawansowana tak. Japonia. Nie? Tylko mhm. oni wyglądają naprawdę bardziej zacofani niż ta polska wieś. Jak się jedzie na przykład na wieś polską i widzisz, y, jak to wygląda, jak, jak są po tych dotacjach, jakie, jakie y, są maszyny, jakie są te domy wyglądają i, i widzisz tą Japonię, gdzie tam wiecie, szyby są, gdzieś tam pęknięta szyba, to jest jakąś tam taśmą sklejona, y, to wszystko z drewna, to, to, to, to się człowiek uśmiecha, nie? E, więc więc to, jest, to jest ciekawe, ciekawe o tyle, że mówię, no ja na tyle, o tyle lat się interesuję Japonią, tej, tej, tej, takiego spojrzenia na wieś to raczej, raczej ciężko było znaleźć. Ja tu się tylko wtrącę jak już wspomnieliście też dwa monstery różne, że ostatnio nie, już chyba nie grają, ale do polskich kin wszedł monster Hirokazu Koredy i no kolejny dobry film Koredy. Polecam Tomek z Trzeciej Kroniki Iszku nagrał podcast też. Jeszcze go nie słuchałem, bo teraz miałem ciężki tydzień, ale zakładam, że mamy podobne zdanie po tym, jak tam dyskutowaliśmy. To jest film, który też trochę miesza gatunki, bo to się ogląda trochę jak thriller, z jakąś intrygą, taką może nawet potencjalnie kryminalną. Potem to odbija się bardziej w kierunku dramatu, obyczaju, jakiegoś też takiego bardziej dziecięcego slice of life. To, co jest ciekawe, to to, że w Monsterze poznajemy Historię tych samych bohaterów, ale z trzech różnych perspektyw. Zaczyna się jak opowieść o matce, która dowiaduje się, że prawdopodobnie dziecko w szkole padło ofiarą mobbingu ze strony nauczyciela i postanawia zrobić awanturę w szkole. Potem poznajemy tę samą historię z perspektywy nauczyciela i szkoły, a potem z perspektywy dzieci. Więc de facto trzy razy ta sama historia, ale te perspektywy są tak bardzo różne, że to nie jest, wiecie, dzień świstaka, te same wydarzenia dokładnie, tylko że ktoś mhm. stoi w innym kącie pomieszczenia, tylko rzeczywiście to są de facto trzy różne historie i ten film fajnie też gra z oczekiwaniami widza i pokazuje, jak właśnie plotki żyją własnym życiem, jak czasami niewinne kłamstwo może mieć ogromne konsekwencje albo znowu jak jakiś brak komunikacji może eksplodować komuś w twarz i też jak my jako widzowie, czy po prostu ludzie Jesteśmy czasami łatwowierni, nie? I coś łykamy po prostu jak pelikany od razu, nie drążąc tematu, no a potem się okazuje, że no właśnie kogoś źle oceniliśmy na przykład za wcześnie świetne doświadczenie, tak. I jeżeli to skin już wyszło, to w VOD to też się sprawdzi. To jest w miarę ładny film, ale to nie wizualiami on stoi, nie tylko tą fabułą i tym właśnie ogrywaniem tego, jak recepujemy po prostu rzeczywistość. A to jest chyba, no nie wiem, ale Koreda chyba w ogóle zawsze w swoich filmach, znaczy albo bardzo często porusza temat dzieci, co? Bo tak kojarzę, mhm, że... Tak, tak, tak. E, no te jego filmy się gdzieś tam pojawiają, a to na festiwalach a to no w polskiej dystrybucji jako ojciec tak i syn chyba było w Polsce, nasza młodsza siostra też, więc, więc gdzieś tam pamiętam, że zawsze ta palma z Khan jest i, i zawsze, zawsze dzieciaki mhm, tak, tak no jakoś tak yy, ominąłem ten film widziałem, że go grali yy, nawet nie pomyślałem, żeby pójść teraz w sumie po tych słowach, co usłyszałem od ciebie, to żałuję on był, on był w zeszłym miesiącu. Ja poszedłem premierowo, ja się bałem, że on ma ograniczoną dystrybucję, bo to, to akurat jest znowu też trochę problem kina, tak, wrócę do poprzedniego wątku, że niektóre filmy się pojawiają tak jako wydarzenie, jako event, nie? E, na te 100 lat Warnera tam kilka filmów było granych jednorazowo, teraz tak, ostatnio no skazani na Showshenk właśnie byli, tak, też jeden sens był, e, to Gibli, tak, myślałem, że też jest grane jeden raz, a tu się okazuje, że Mononoke jednak ma więcej sensów. i ja się bałem, że Monster będzie tylko jako wydarzenie jednego dnia i dlatego poszedłem ze znajomym do Muzeum Kinematografii. Tam jest kino kinematograf. Uh -huh. Właśnie, gdy się tylko pojawiły bilety, a potem się okazało, że on ma normalną dystrybucję i że mogliśmy iść też do, no, do, do dowolnego innego kina w mieście. Ale to mi się trochę nie podoba. Nie? Że czasem te informacje są takie niejasne. Tak samo jak wracają te klasyki Opętanie Żuławskiego jak wróciło, to też najpierw myślimy to będzie wiesz, jeden seans i tyle. tak Jak nie zdążysz, to po ptakach potem się okazało, że jest więcej. Niby fajnie, jakich jest więcej, ale jednak wolałbym tutaj klarowną komunikację po prostu od początku. Nie no, też. To jest też tak, że często te, te kina, szczególnie multikino, czyli. Dobrze, multikino, czyli Jagora. Ona ma taką komunikację, że masz wrażenie, że ten film jest tylko u nich. I ja już się na tym zopałem, nie? Że właśnie e, jechałem do, do Multikina do was, a ja mogłem sobie też to obejrzeć w Heliosie. Mm -hmm. Dobrze mówię Multikina, ale znaczy czy Helios Multikino ma taki... jest? Helios e, jest multi... sorry, pomyliłem się. No. Nie wiem, kto do kogo należy, ale Multikino ma taki cykl wydarzeń czwartkowych, to ma jakąś tam swoją nazwę i tam czasami są rzeczy puszczane tylko ten jeden raz w ten czwartek, a czasami to są premiery, które po prostu mhm. mają pra premierę nie w piątek, tylko w czwartek i to też mnie trochę irytuje, bo czasami jak ja widzę, że to grają w czwartek, w ramach tego cyklu, to sobie myślę, kurde, no jak teraz nie odwołam wszystkiego w czwartek i nie pójdę, to przegapię, nie? A potem mhm. e, już kombinuję z planami, wchodzę na stronę kina i widzę, a, grają też w piątek, w sobotę, w niedzielę. No, tak jest. Dobry. No dobra, czy to ktoś jeszcze, chciałby coś, coś jeszcze Marta, jeszcze coś masz może do wrzucenia? Wiesz co, tak słuchając jak opowiadasz o telenowelowości Tokio też mi się przypomniało moje rozczarowanie z ostatnich miesięcy, czyli znowu serial z Netflixa, mianowicie Griselda, nie wiem czy mieliście okazję gdzieś rzucić okiem, albo w ogóle czy wam się wrzucił. A mignął mi ten serial, ale nie sięgnąłem nie? po niego szczerze, ja, ja, nie. ja sobie go obejrzałam, jestem dość psychofanką narkosów, wszystkich tych, wszystkich tych sezonów, w zależności od tego, gdzie były ulokowane. No więc zajrzałam, zajrzałam, spróbowałam się zmierzyć z tymi odcinkami i powiem wam, że ten serial, w zasadzie mini serial jest dla mnie trochę taką kwintesencją tego, o czym mówimy tak naprawdę od samego początku naszej rozmowy, czyli takiego mm, pewnego wykalkulowania różnych... Tworów. tu mówię zarówno o filmach, serialach, czy o wiecie, że coś jest tak wykalkulowane pod jakieś konkretne reakcje, pod konkretny odbiór, że nie masz ostatecznie wrażenia jakiejś szczerości tego, tego co oglądasz. I tutaj, jeżeli chodzi o Grizeldę, to cały ten serial jako produkt był chyba oparty głównie na tym, aby pokazać, że Sofia Vergara jest też dobrą aktorką, że nie jest tylko przepiękną kobietą, ale też aktorką dramatyczną. I, i nie wiem, odniosłam takie wrażenie, że po prostu cały, cały ten serial jest podporządkowany właśnie w wykreowaniu określonego typu postaci. Wie, wiecie, że z jednej strony właśnie aktorka, która nagle potrafi grać, że, żeby udowodnić właśnie odbiorcom, że, że, że, że właśnie jest, czy że umie się też sprawdzić w takiej roli. A z drugiej strony miałam takie poczucie, że ten serial trochę z takiej norasowej psychopatki z jakichś tam właśnie karteli i tak dalej, i tak dalej robi właśnie taką telenowelową kobietę na drodze od zera do bohatera która tak bardzo mocno się przeciwstawiła jakimś tam męskim prawidłowościom rządzącym tym narkoświatem że no trochę trochę się odbiłam od całości mówiąc delikatnie więc jakby to znaczenie tej historii było totalnie, według mnie, no chybione, a po drugie no to mamy jakby przetworzenie tej stylistyki narkosa w takim właśnie telenowelowym świadku, bo z jednej strony mamy właśnie pokazaną Griseldę jako tą taką waleczną babkę, która walczy o swoje, nie psychopatkę jaką była, a z drugiej strony mamy właśnie te podobnie jak ty, Jerry, miałeś w Tokio zastrzeżenia, że, że serial w pewnym momencie robi się jakąś opowieścią o, o trójkącie miłosnym, to podobnie było właśnie tutaj, jakby klucz tej historii się w ogóle zatracało w jakichś takich dziwnych, dziwnych w ogóle wątkach romantyczno-emocjonalnych, że no, to jest jedno z takich większych kuriozów, jakie miałam okazję obejrzeć w minionym roku, bo tak naprawdę ciężko dzisiaj powiedzieć, do kogo ten serial był skierowany i czemu wyglądał, tak jak wyglądał. Więc no to ode mnie na pewno głos na nie, jeżeli chodzi o, o rzeczy z ostatniego roku. No nie, podyskutujemy. Jest ja, ja, tyle, co słyszałem, ale to właśnie też spowodowało, że gdzieś tam odpuściłem, że to jest chyba też opowieść na faktach. Tak, tak, nie? tak. I, I właśnie ja gdzieś widziałem takie spore zastrzeżenia właśnie co do tego, że chyba ta postać głównej bohaterki to w prawdziwym życiu była dosyć bezwzględna i krwiożercza nie, kobieta, tak. a, właśnie, a właśnie w serialu y, zrobili z niej postać taką, jak dokładnie opisujesz, nie? czyli właśnie w takim nowelowym sosie. Nie? Nie? I że, że właśnie ona pokazała tym strasznym narkosom, że ona też potrafi. Miałam takie wielkie what the fuck oglądając y, tą historię, która w jakimś takim przedziwnym kierunku się rozwijała. Ja mam problem z tymi właśnie produkcjami fabularyzowanymi, tylko crime i tego typu rzeczy. Tak. Oj, nie wchodźmy na ten temat, bo ale będziemy to gadać taki... do północy. No ale mówię, że nie pogadamy, bo ja mówię, ja, ja, ja zacząłem takie rzeczy omijać. W ogóle zacząłem omijać e, historię na faktach i, i, i, i, i, i wolę fikcję, <śmimo> mimo wszystko. Gdzieś tam łatwiej mi, mi się żyje. Z myślą, że to jest wymyślone niż, że rzeczywiście coś prawdziwi ludzie cierpieli, a teraz ja to oglądam jako rozrywka. Nie, no jasne, to tutaj masz cały case yy, Damera, nie? Który tak, był i... w ogóle jakieś odrażający w, w tym pójściu właśnie w ten, ten realizm, tam chyba w ostatnim odcinku, czy w ogóle w tych scenach yy, w sądzie była niemalże jeden do jednego odwzorowana reakcja yy, chyba siostry i jednych, jednego z mężczyzn, który yy, tam no został zamordowany, więc no to rzeczywiście jest, no mocno problematyczne, prawda? A jeżeli chodzi o Griseldę, no to tutaj to działa niemalże na dwóch poziomach, bo z jednej strony mamy właśnie próbę odwzorowania historii prawdziwej, psychopatki, a po drugie, no, to jest jakaś taka cyniczna zagrywka, czerpanie wiecie, z takiej e, powiedzmy e, klimatu takiego właśnie girl power, nie? Kręcimy jakąś mhm. przedziwnie e, feministyczną wersję narkobosuwy w ogóle jak to brzmi, właśnie nie? Jeszcze I z nią to chore. mam najmniejszy problem. Mam tutaj na przykład jest taki, jeżeli już bardziej właśnie o morderców mi chodzi, bo z nią no akurat tak. to tak, z narkosy nie miałem takiego problemu, trochę to też e, traktowałem jako. Wtedy byłem trochę inną wrażliwość, ale też traktować to trzeba jako, jako nie wiem, po prostu film historyczny. No też e, oglądamy filmy wojenne, oglądamy mhm. filmy e, o różnej tematyce, które, która, która rzeczywiście dotyka też jakichś krzywd. Ale z crime mam problem, no, że to jest e, często, często e, nie doszło ofiary albo. Właśnie albo, znaczy nie, właśnie nie z crime, tylko z tym fabularyzowaniem robieniem rzeczy fabularnych na, na podstawie mm -hmm. tego, bo jeszcze jakiegoś tam reportażu jestem w stanie sobie posłuchać, e, jak jest dobry, ale właśnie mam problem z, z takimi fabularyzowanymi, jak właśnie Dimer. No ale to, inna to to naprawdę jest temat na Wiem. osobny podcast, byśmy tak. się mogli umówić. nie? Bo, I to bo... na ile to jest na faktach, dlatego odsyłamy do Act Grozy, dwa sezony już w tak. bibliotece. <laughs> Wszystko. Znaczy mm -hmm. no ty się śmiejesz, szymas, ale, ale właśnie te przygotowania do akt grozy, to e, zmieniają to perspektywę. w tym memie. No. Tak, że, że niby człowiek wiedział, ale, ale i tak skala jest porażająca właśnie tego przyinaczania i tego jak bardzo niektóre rzeczy zaczynają żyć własnym życiem tak właśnie kulturowo, popkulturowo totalnie w oderwaniu od, od tego prawdziwego życia, nie? a jak jeszcze się weźmie pod uwagę właśnie to jak często znikają ofiary w tych wszystkich fabularyzowanych filmach kosztem właśnie, nie wiem, eksponowania mordercy zagłębiania się w jego psychikę i inne tego rodzaju kwestie, no to to, to wszystko powoduje, że to jest naprawdę sfera i popularność tej sfery Obecnie to jest coś naprawdę i zastanawiającego, i, i dwuznacznego, i problematycznego. I nie? to, że te przekłamania mają różny charakter, mhm. czyli to nie zawsze jest tylko to, że jest skupienie na morderca, nie ofierze, no to jest chyba główny problem, ale też to, że czasami naprawdę potworne czyny, takie niewyobrażalne są jeszcze podbijane, bo ktoś stwierdza, że e, jeszcze, jeszcze tak mogło być gorzej, I coś dopisze, <laughs> tak. tak a czasami znowu w drugą stronę mhm. się łagodzi, no to, to też dobija właśnie przy tej pracy i my też często słuchamy różnych audycji tak wokół tego, przemiataka tak robię mhm. w ramach naszego researchu, sorry Marta, tylko dokończę spokojnie, ten wątek. Spokojnie, spokojnie, no. I e, gdy słuchamy, e, znaczy ja to robię tak, że na przykład, nie wiem, wchodzę w audiotekę, wchodzę w moje aplikacje podcastowe i pobiegam sobie, nie wiem, dwadzieścia 30 odcinków, które mi na ten temat wyskoczą nie i tam przez nie przelatuję na podwójnej prędkości, no bo większość faktów jest dla mnie znana i ilość przekłamań w podcastach, które udają właśnie, że są true crime, w sensie, że badają te sprawy, też jest nie, że straszne. ludzie czasami nie robią żadnego researchu, przeczytają pół artykułu na Wikipedii, jeszcze przekręcą nazwisko, datę <sadztuk> i nagrywają odcinek, który potem może ktoś inny przesłucha i zreprodukuje. Nie? <sadztuk> no i to jest straszne, bo to, to o czym mówisz na kręca całą spiralę tego spierdzielonego zjawiska, nie? No bo Damer jako produkcja to jedno, a drugie no to całe, jakby cały sposób promocji jakiego się podjął Netflix reklamując te odcinki jakimiś dziwnymi żarciochami o tym, że nie wiem, kanapka z czymś tam czy, czy, czy nie wiem, jakieś takie nadawanie tym komunikatem jakiegoś takiego żartobliwego tonu, no to, to jest już w ogóle nie wiem, padaka dla mnie i, i mam wrażenie, że to wszystko to jest taki system naczyń połączonych, to o czym ty Szymas mówisz, czyli I wracając do początku, powstaje tak. merchandyza, nie bo Dokładnie mi zaczęły tak. wyskakiwać wtedy koszulki, jakieś kubki, etc. I też sobie pomyślałem ja zbieram masę takiego badziewia, nie? Właśnie jak z mnie kręci, ale mówię no nie, no super, Zreszt seryjny uh -huh. morderca na pudełku na kanapki właśnie, nie? Świetny pomysł tak, w ogóle. Tak, no. zresztą tutaj wydaje mi się, że też nieprzypadkowo w roli Damera był obsadzony też e, Iwan, może e, przypomnijcie mi nazwisko. Peters. Peters, właśnie, który powiedzmy w internecie cieszy się jakby taką, a nie inną popularnością I, i, i wiecie, wydaje mi się, że nawet ten wybór jego był obliczony pod takie tiktokowe relacje i kręcenie jakichś właśnie takich zajawkowych filmów pod tytułem właśnie nie wiem, pokazywania jakiejś atrakcyjności jego jako, jako damera, więc no tutaj problemy są piętrowe i rzeczywiście moglibyśmy rozmawiać jeszcze kolejną godzinę o tym. Godzinę? Minimum, nie? Ale no, no wszystko jest ze sobą połączone, nie? Także no, trzeba rzeczywiście gdzieś tam jako odbiorcy uważnie przesiewać, bo rzeczywiście tego wszystkiego jest bardzo dużo, no i e, tak jak właśnie e, mówisz Szymas, e, często to jest robione na m, przysłowiowy odwalsie, żeby gdzieś te kliki się zgadzały, prawda, no bo e, trukajm mhm. jako gdzieś tam e, taka banieczka, prawda, no to jest to olbrzymi, e, olbrzymi kocioł informacji. Dokładnie tak. I zmierzamy chyba ku podsumowaniu, czy macie jeszcze coś? ja myślę, że dwie godziny już nam pyknęły. Trzeba właśnie się tu zebrać i, i, i zakończyć pewnie tę naszą dzisiejszą audycję. No to spróbuję podsumować tak na żywca, na bieżąco. Czyli widzimy, że jest problem z nadprodukcją, który trwa od wielu lat i rok ubiegły nie był gorszy w tym aspekcie. Oczywiście no to też ma swoje zalety, no bo w tej nadprodukcji jest trochę tych pereł. I warto sięgać po rzeczy czasami trochę bardziej od czapy, takie mniej, nie, nie pierwsze wybory, tak, tylko tak jak tutaj ta polecałaś film, tak? czy jak Siku zauważył, że fani horroru popkultury mogą też się wybrać na musical, do teatru i tak dalej. Ja też się pod tym podpisuję. Wybierajmy czasem rzeczy mniej oczywiste i też sprawdzajmy inne media, nie ograniczajmy się tylko do naszego jednego ulubionego. Powiedzieliśmy, że manga przeżywa pewnego rodzaju niekończący się, bo to nie, że teraz, ale już trwający od dłuższego czasu renesans. Mangi sprzedają się doskonale, anime zaczyna wchodzić do kin i trochę tych widzów przyciąga. To nie jest taki trend, który trwał tam pół roku i się skończył. Miejmy nadzieję, że się utrzyma, ale że to nadal będzie wybór, że to będą jakieś ciekawsze filmy, produkcje, a nie po prostu zalanie kina tanimi licencjami kupowanymi w pakietach. I, I i już moje podsumowanie się kończy. Za dużo było tych wątków. A i że im jest delikatnym zjawiskiem, o którym moglibyśmy nagrać. Trzy przekazy też powiedzieliśmy, może e, kiedyś do niego wrócimy. No i na pewno w aktach grozy, jeżeli będą kolejne sezony, to też jakieś takie aspekty będą się pojawiały. I tego właśnie jak popkultura, e, czy źródła nawet potencjalnie właśnie źródła e, potrafią różne fakty przeinaczyć w tym czy w innym celu. To chyba były główne wątki tej rozmowy, za którą Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. Dzięki. Dzięki również. I dziękuję też Wam oraz reszcie ekipy i wszystkim słuchaczkom, słuchaczom za ten rok. Kolejny rok, ósmy już rok nadawania w ramach Konglo. Oby było ich jeszcze wiele przed nami. Dzięki za wszystko. Dzięki za dzisiaj. I do usłyszenia w wielu kolejnych podcastach. Cześć. Hej. Pa. Cześć, cześć. I witam wszystkich słuchaczy z tej jakże miłej okazji. Niestety nie mogłem być na nagraniu podcastu, dlatego że nagrywałem kolejne filmy o herbacie. Dzisiaj witam Was w tej wstawce Żarłok TV, czyli skura, skóra, z podcastowiec, a także filmowiec na Żarłok TV i na nowym kanale Herbata.pl. Zarzuciłem pomysł na złe filmy, spodobał się, gdybym był to chyba byśmy o tych złych filmach porozmawiali, no przepraszam bardzo, niestety nie udało mi się, ale takie podsumowanie to właśnie coś co akurat teraz bardzo wpasowuje się w moje przemyślenia na temat ostatnich kulturalnych spotkań w kinie. Bo chciałbym powiedzieć o zjawisku, które bardzo pozytywnie e, wpływa na kontakt z kulturą. Mianowicie o abonamentach e, w kinach. Cinema City ma taki abonament obecnie na 24 rok. Kosztuje to 43 zł miesięcznie. Możemy chodzić na każdy film nawet po dwa razy. Każdego dnia nawet po trzy razy. Moim rekordem chyba były dwa filmy na dzień. I to jest pierwsze zjawisko. Ono ma swoje wady. Jedną z największych wad tego abonamentu jest to, że chodzimy do kina na filmy, które, których normalnie byśmy nie oglądali w ogóle. To jest ta kwestia, bo mając do obejrzenia film z watch listy, który możemy obejrzeć w domu, versus film do obejrzenia w kinie, film, który jest takim medium, jeśli chodzi o poziom naszego zainteresowania, to wiele razy szedłem do kina, żeby po prostu obejrzeć to w warunkach kinowych. Wiele razy ostatnio oglądałem horrory, na które bym nawet nie zerknął, gdybym miał je puszczać w domowym zaciszu. Yy, I właśnie jeśli chodzi o horrory, no tutaj jestem miłośnikiem horrorów, więc... Yy, najtrudniej właśnie jest się, jest się powstrzymać, żeby pójść na jakiś kolejny nowy horror yy, do kina, dlatego... No walczę z tym i ostatnio postanowiłem sobie właśnie, że nie będę oglądał pierdół w Cinema City. E, więc e, trzeba brać to pod uwagę. No, mieszkam dosyć blisko kina, dlatego, św wiecie, świetne warunki w kinie, nie ma tych wszystkich rozpraszaczy, duży ekran, e, jak się pójdzie na późniejszy seans, wcale nie ma dużo ludzi w kinie, nie jest to zapchane. W ogóle nie narzekam na to, że ludzie hałasują w kinie, że... dobra, okej. Okay. Spokojnie, spokojnie, przecież były, były takie sytuacje i często jak są takie sytuacje, ostatnio dzieciak jadł popcorn z otwartymi ustami na największej sali, w której naprawdę jest, no nie wiem, chyba tam raz, dwa, trzy takie gigantyczne rzędy. I daleko ode mnie siedział, ale jedząc cokolwiek z otwartymi ustami naprawdę to słychać. Więc jeżeli miałbym nagrać osobny podcast, a może odcinek na Żarłok TV, jak żreć w kinie, to przede wszystkim na pierwszym punkcie byłoby żryj z zamkniętymi ustami. Bo przecież nawet popcorn, który jest miękki, potrafi wydawać pewien taki chśp, chśp. Już nie mówię o czosach. Po prostu trzeba mieć zamknięte usta i amortyzować, wygłuszać ten dźwięk. Pudło rezonansowe robicie z ust i zamykacie usta. I wtedy naprawdę jest w miarę cicho w kinie, nawet na dużych premierach. Ale właśnie, pójdźmy jeszcze w stronę drugiego plusa. Eee, to jest według mnie właśnie coś ale taki powiedziałbym powrót klasyki do kin. Eee, na przykład taki Raczej no, zalążek powrotu klasyki do kin. Teraz, kiedy to nagrywam, jest maraton filmów Miyazakiego, japońskie animacje, których nie jestem jakimś wielkim fanem, ale zawsze chciałem nadrobić zaległości i go obejrzeć. Oglądanie go w kinie jest po prostu rewelacyjną ucztą, nawet jeżeli ja fanem tych filmów nie jestem. Jak na razie najwyżej oceniłbym księżniczkę Mononoke. Świetna pozycja, która wejdzie najprawdopodobniej do kolejnego odcinka filmów wakacyjnych. Ale właśnie, mając abonament Cinema, mogę sobie iść również w tej cenie na taki maraton Powiem, że to nie jest maraton per se, tylko jest to maraton rozłożony na chyba dwa miesiące, gdzie co dwa tygodnie wchodzi jakiś kolejny film. I jest to według mnie znacznie ciekawsze niż e, binge'owanie trzech filmów pod rząd do godziny pierwszej w nocy. E, w ogóle nie jest to coś, co by mnie interesowało. Dlatego właśnie to jest pozytywne zjawisko, że możemy obejrzeć sobie jakieś filmy starsze, które niekoniecznie są na bieżąco. Ja wiem, że może jeden wróbel wiosny nie czyni, czy jak to się mówi, bo kiedyś pamiętam, jak był wydawany na DVD Hitchcock, to właśnie w Cinema City też były stare filmy Hitchcocka puszczane z okazji tamtego remasteru. Ale... Eee, druga, drugi element to jest na przykład wejście opery do Cinema City, wejście koncertów. Według mnie to są wszystko ciekawe atrakcje, które pozwalają ruszyć się z domu. Ehm, no i teraz dodatkowo, bo mamy konkurencję, multikino. Do multikina mam dalej, ale ostatnio puszczają klasykę. Kurcze pieczone, właśnie o tym mówię, to się nam tutaj łączy. Multikino i Cinema City. Ehm, Chyba Multikino też ma jakąś swoją kartę i jakiś e, program lojalnościowy. Nie wiem, nie wiem, bo będąc ostatnio w Multi e, musiałem zapłacić za bilet. I teraz dwa, dwie odnogi e, mojego chwalenia Multikina. Otóż e, w Multikinie puszczają obrazy na dużym ekranie. Wystawy na dużym ekranie. Ostatnio byłem... Na świetnym filmie dokumentalnym, to jest przez jednego jakiegoś tam reżysera robione, cykl Wystawa na dużym ekranie. Najpierw byłem na Edwardzie Hopperze, półtorej godziny, jakby biografia Hoppera plus obrazy, duże zbliżenia, powolne przejazdy, narracja, wstawki dokumentalne, to się ogląda z jednej strony jak film dokumentalny, a z drugiej strony możemy kontemplować obrazy. Świetny cykl. On jest współorganizowany przez jakąś tam agencję. Niestety jest tylko w multikinie. Natomiast w Sinem go nie puszczają. Natomiast multikino też puszcza klasykę, klasykę. I mam tutaj na myśli filmy takie jak Czarnoksiężnik z Krajneos. Byłem na tym w multikinie. Rewelacja. Następnie, ostatnio, Wyobraźcie sobie, że multikino puszczało, przeminęło z wiatrem. Jasny gwint. Naprawdę, tego właśnie oczekuję po kinach. Czy wy to rozumiecie? Film z, chyba z 1938 roku. Niestety na tym akurat nie byłem, no bo przeminęło z wiatrem trwa dokładnie 4 godziny. Tak więc Oppenheimer może się schować. Ale teraz uważajcie, bo teraz jest najlepszy news. Jest kuźwa taki news i, i to jest właśnie najlepsze według mnie, co się trafiło w ostatnich 12 latach, podsumowujemy tam powiedzmy, nie wiem, ostatnią dekadę. Słuchajcie, przerwa w kinie, kuźwa, przerwa w kinie. Wyobraźcie sobie, że oni to przeminęło wiat z wiatrem, puszczają w środku z przerwą w kinie. No czy wy sobie to wyobrażacie? No niewiarygodne, Hosanna, czekałem na to kuźwa sto lat. Więc... Samo przeminęło z wiatrem, oczywiście ma tam uwerturę i w środku ma tak zwane intermission. No, duże filmy Davidellina też to w sobie mają. I e, w środku jest intermission, jest plansza. Panie, wychodzisz sobie sikać, wychodzisz sobie kupić kolejną porcję na naczosów, whatever. To jest to, co kocham właśnie w kinie. Przy tych długich filmach, ale przy tych takich średnich, powiedzmy, no trzy godziny ludzie o tym też pisali przy okazji Oppenheimera. Więc to jest zjawisko, które pozwala jakby kino nam ucywilizować nie tylko nowości, ale też klasyka. Nie tylko, kurcze siedzenie i trzymanie siku i wychodzenie w, do toalety w międzyczasie, ale też przerwa. No ja zdaję sobie sprawę, że jeden wróbel tam wiosny nie czyni i... To jest jednorazowy strzał, w przypadku tego Przeminęło z wiatrem, ale jakby chciałbym zwrócić tutaj jednak na em, tendencję, że jest ten długi film, oni go zatrzymają i po prostu jest ta przerwa pięciominutowa zrobiona dla ludzi, bo jesteśmy, nie wiem, cywilizowani i każdy sika, prawda? Każdy z ludzi ma pęcherz. Em, no więc bardzo, bardzo pozytywne zjawiska, jakie dostrzegam, tylko chciałbym więcej. Właśnie więcej tych klasyki, więcej tych takich eventów, więcej przedstawień teatralnych, więcej opery w kinie i więcej właśnie no to malarstwo w kinie jest rewelacją, bo drugi film, na jakim byłem ostatnio, to jest bodajże wizyta w Muzeum Tate Gallery w Londynie, w Muzeum Narodowym i wyobraźcie sobie, że tam nawet zobaczyłem swoich ulubionych Monty Pythonczyków. Michael Palin opowiadał o jednym obrazie, i potem Terry Gilliam opowiadał o jednym obrazie, i tutaj genialna ciekawostka dla fanów Monty Pythona opowiadał właśnie o tym obrazie, z którego Terry wyciął stopę. Wyciął stopę i w animacji włożył ją do intro Monty Pythona. I ta stopa właśnie pierdzi i miażdży wszystko, co jest na ekranie. I właśnie skąd pochodzi ta stopa? Z jakiego obrazu klasycznego, bodajże z XVI wieku? Zapisałem sobie to gdzieś, jeszcze może kiedyś coś o tym nagram. Jest to stopa miłości. Tutaj stopa jakiegoś amora bodajże, który... Nie, kurczę, nie pamiętam. No, no, cytując tego dżilema jest to stopa miłości tak? Ehm, czyli e, właściwie dla mnie jest to takie troszkę odkrycie ehm, nie wiem czy czasem o tym nie pisali w jednej autobiografii Monty Pythona mam jeszcze ją na e, półce e, Oni może tam ta ciekawostka już jest w każdym razie e, łączy mi się to e, komediowo właśnie z, e, z humorem Monty Pythona i z tym sięganiem do sztuki wysokiej, yy, która jest akurat w muzeum w Londynie, ja pierwszy raz mogłem zobaczyć tę stopę w szerszym kontekście. I naprawdę jest to ta stopa, którą ja mam w głowie przed oczami, kiedy oglądam intro Monty Pythona. Widziałem je tyle razy, że znam je na pamięć i tę stopę znam na pamięć. I ta stopa nie jest prosto ułożona na tym obrazie, ale ta stopa jest bokiem. Yy, I on jakby wyprostował tę stopę, wyciął i tę stopę wyprostował, że leci z góry i miaży z góry. Tak więc, no, filmy, te wystawa na dużym ekranie, one są powolne. Z kontemplacja. To jest tak, abyście odłożyli smartfony i rzeczywiście rozsmakowali się w malarstwie. No Niestety, to co mogę zganić jeszcze tak na koniec, taki mały twist, że Trzymadła na herbatę i na kubki są innie, inaczej skonstruowane w Cinema City jak w Multikinie. W Cinema City są bardzo dobre trzymadła na kubki. Nigdy nie rozlałem sobie herbaty. A ostatnio w poniedziałek, jak byłem na tej wystawie, właśnie w muzeum, obejrza... Tuż po tym, jak Michael Palin zaczął sk skończył mówić o tym obrazie, gdzie tam pociąg wjeżdża, to ja... Tyrpnąłem dosłownie mój kubek termiczny z wrzącą herbatą i oblałem się na udo. Naprawdę, to był kubek dopiero, który go otworzyłem, postawiłem herbatę w tym trzymadle i miałem tam wrzątek. No naprawdę się oparzyłem tak na, na godzinę. Musiałem wyjść w międzyczasie, zmoczyć sobie całe spodnie tą zimną wodą i musiałem wachlować przez cały sens. tak więc uważajcie na trzy madła w multikinie, ponieważ one nie mają pełnej podstawki pod kubek, tylko są w, po w połowie wycięte i po prostu w tę dziurę będzie wam tam wchodził. To nie jest, że ja miałem jakąś pękniętą podstawkę pod ręką. Po prostu tam jest. Nie ma, nie ma całościowej podstawki. Tam jest jakby dziura w połowie tego. I to się wam będzie przechylać. Więc jeżeli macie dużo nalane wody, to będzie się przechylać. E, więc no, muszę skrytykować multikino, ale no, jest to. Przy przyznacie, że jest to rzetelna recenzja e, placówki kinowej. <laughs> ale. Przeważają plusy. No, przeważają plusy. Następnym razem będę wiedział, aby trzymać swoją herbatę w ręku. A jeżeli wy chcielibyście. Więcej materiałów o herbacie, o wiele znacznie bardziej gichowskich, to zapraszam na nowy kanał eherbata.pl, gdzie tam nagrywam. I do usłyszenia w kolejnych podcastach i mam nadzieję, że spotkamy się w większym gronie konglomeratowym, aby porozmawiać o tych złych filmach, bo tu jest duże pole do dyskusji w ogóle, czym są złe filmy, jak je definiujemy, no i czy nam sprawiają ból, czy radość. Ja myślę, że tutaj jest bardzo duże pole do rozmowy ciekawej. Ostatnio Rafał był bardzo, mówię o Rafale Siku, był bardzo zachęcony do tej dyskusji. No i ja też tutaj powoli się przygotowuję. Zbieram jakieś przykłady i materiały. I mam nadzieję, że usłyszymy się w takiej złej rozmowie. To będzie pewnie dobra rozmowa, ale o złych filmach. Tyle ode mnie. Mówił do Was Żarłok Skóra. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy w ten przepiękny, wyjątkowy, czerwcowy wieczór, popołudnie czy tam w zależności od tego o jakiej porze nas słuchacie. Z tej strony Pogusia Szewczyk i witam się z wami, witam, witam, witam urodzinowo, wszystkiego najlepszego konglomerat, wszystkiego najlepszego dla was, dla nas, dla wszystkich, którzy są z nami, słuchają nas, wspierają nieustająco, to dzięki wam jesteśmy i nagrywamy, to dzięki waszemu wsparciu i rozmowom z wami w komentarzach i na żywo robimy to, co robimy. Dzięki, że jesteście. Mamy nadzieję, że te ostatnie miesiące, i godziny intensywne lub minuty spędzone z naszymi głosami okazały się dla was jakąś taką ciekawą inspiracją, żeby trochę popkulturowo niektórych rzeczy sobie podoszukiwać, popatrzeć, żeby przeczytać coś zaskakującego, obejrzeć coś, o czym być może nie słyszeliście jeszcze albo nie mieliście okazji. Fajnie byłoby wiedzieć, że Konglomerat i że te nasze rozmowy, recenzje to jest coś takiego, co, co was wzbogaca i zachęca do przeróżnych popkulturowych poszukiwań. To były życzenia dla Was, nasi kochani słuchacze, a teraz życzenia dla nas, czyli dla całej redakcji konglomeratu. Kochani moi, o, bardzo dziękuję za te ostatnie 12 miesięcy, za ten ósmy rok nadawania konglomeratu. Działy się tutaj naprawdę niesamowite, magiczne, cudowne rzeczy, o których za chwilę troszeczkę poopowiadam, bo... To jest już taka jakaś dziwna tradycja, że zawsze, kiedy mi się ekipa zbiera na jakiś urodzinowy przekaz, to niestety często bywa tak, że dla mnie ten termin jest z różnych powodów nietrafiony, nieodpowiedni. No niestety tak to bywa w życiu, że im więcej osób musi się zebrać w jednym miejscu, tym jest to niestety trudniejsze logistycznie do rozplanowania i zorganizowania. I w tym roku niestety też nie udało mi się pogadać z Martą i z moimi redakcyjnymi kolegami na żywo, tak jakbym tego chciała przy okazji nagrywania tego urodzinowego przekazu, ale, ale, ale... Dorzucę swoje trzy grosze, bo okazało się, że jest taka możliwość. Jerry do mnie napisał, że jeśli chcę i mam ochotę i mam czas, no to mogę jakąś tam krótką stawkę dla was nagrać, więc o to jestem, o to przybywam. Co by Jeremu jeszcze dodatkowo utrudnić montaż? Wszystkiego najlepszego, Jerry. Tak, wiem, że ten urodzinowy przekaz, jak to zwykle bywa, miał jakiś tam... Temat wiodący, taki temat przewodni, o którym sobie moi koledzy i koleżanka rozmawiali. Ja się do tego też odwołam, ale zanim to nastąpi, to chciałabym dosłownie w kilku zdaniach podsumować ten mój ósmy rok konglomeratu z mojej perspektywy. Ósmy rok nagrywania podcastów, ósmy rok bycia członkiem tej niesamowitej i cudownej ekipy. A ten, ten, to minione 12 miesięcy to rzeczywiście był czas bardzo zaskakujący i bardzo intensywny. Przede wszystkim coś, co, z czym będą mi się kojarzyły te ostatnie miesiące, no to taka bardzo intensywna obecność wszędzie. Bo od czerwca do czerwca, od czerwca 2023 roku do tego momentu, czerwca 2024 roku, no to faktycznie bardzo, bardzo dużo jeździłam w przeróżne miejsca, na przeróżne imprezy, na przeróżne eventy. I muszę przyznać, że to jest akurat taki aspekt, który bardzo mnie cieszy, że dzieje się coraz więcej także konwentowo, imprezowo, że dzięki konglomeratowi mogę brać udział w przeróżnych ciekawych inicjatywach, czy to filmowych, czy to popkulturowych. Z, z całego tego morza możliwości, no to Oczywiście na wieki wieków, kapitularz w moim sercu, bo faktycznie w zeszłym roku podczas kolejnej edycji tego festiwalu udało nam się zrobić konglo z lot. Spotkaliśmy się naprawdę przepotężną ekipą. Bardzo miło wspominam te trzy dni i naprawdę szalenie tęsknię, bo było intensywnie, było przyjemnie, mogliśmy rzeczywiście trochę czasu z sobą spędzić, trochę ponerdzić, wystąpić, bo opowiadać wam w roli pre prelegentów o różnych ciekawych, popkulturalnych popkulturowych zajawkach. No i przy okazji poznaliśmy też nowych, nowych znajomych, ekipę podcastu o kremówce, przy filmówce? Nie, o filmówce przy Kremówce zawsze się mylę, zawsze przekręcam, przepraszam Piotrek, przepraszam Kuba. To jest fajny tytuł sobie, fajną nazwę podcastu sobie wymyśliliście, ale trudna do zapamiętania, więc całusy dla was też urodzinowe, bo też jesteście częścią tych moich fantastycznych wspomnień. Ekipa dobrego horroru, z którą też spotkaliśmy się na Kapitularzu i potem spotkaliśmy się również na Festiwalu Grozownia, więc dla was Pastaż, serdeczne uściski, fajnie było się wreszcie zobaczyć w realu, więc no dzieje się, dzieje się, dzieje. Minione 12 miesięcy to też e, oczywiście Pyrkon. Pyrkon, który będę wspominała naprawdę z też m, ogromnym wzruszeniem i z potężnym ściśnięciem gardła, bo e, debiutowałam na Pyrkonie w charakterze prelegentki. A wszystko to, co się dzieje <grych> i to, że się pojawiamy w różnych miejscach, no to ma oczywiście związek z dwoma naszymi takimi m, wyjątkowymi projektami, z których jeden trwa cały czas, m, a dru przy drugim zakończyłyśmy pierwszy sezon, i idziemy naprzód z odsłoną drugą. Mam tutaj na myśli dwa takie projekty, które sobie wymyśliłyśmy z Martą, czyli audycje rozmówione która też no, po, po, po swoje macki już coraz dalej tam rozciąga i idziemy w zupełnie nowym, zaskakującym kierunku. I oczywiście kobiety eksploatacji, czyli takie nasze cudowne, plugawe dziecko. Pierwszy sezon o kinie Rape and Revenge już zamknięty. Drugi o slasherach trwa w najlepsze, więc tak, tak, kobiety eksploatacji nadają cały czas. No i generalnie te dwa projekty to jest chyba też coś takiego, co sprawiło, że w minionym roku udało mi się nareszcie wypracować coś, o czym marzyłam od lat. Mianowicie w miarę regularną i systematyczną, w miarę regularne i systematyczne nagrywanie kolejnych podcastów. Ja od dawna, dawna marzyłam o tym, żeby wyrobić sobie, sobie taki nawyk regularności, systematyczności. No i to, że znalazłam się w takim ogólnym konglo podsumowaniu na miejscu czwartym z 58 podcastami. O kurczę, jak to się w ogóle stało? Kiedy, kiedy zaczynałam tę całą moją podcastową przygodę, to mm, takiej. Taki wyznacznik jednego podcastu w miesiącu to już był po prostu szczyt i jakiś taki, jakieś takie marzenie, które no, było trudne do doścignięcia. A teraz y, okazuje się, że hmm, pomimo przeróżnych problemów i jakichś takich utrudnień y, i pracy zawodowej i innych aktywności, to taki poziom jednego podcastu, Tygodniowo jest spokojnie do osiągnięcia, co jest naprawdę sporą niespodzianką i dla mnie przeogromnym zaskoczeniem, bo naprawdę nie podejrzewałam siebie o takie możliwości i o to, że cały czas będzie mi to sprawiało naprawdę taką, taką frajdę, jak, jaką czuję teraz, bo to... O, to cały czas schodzi. nie? Kolejne lata upływają, kolejne miesiące spadają z kalendarza. Te kartki gdzieś uciekają, ten czas się zmienia, przekształca, znika. A my jesteśmy. I jakoś tak cały czas sprawia nam to ogromną frajdę. Cały czas cieszymy się tym, że możemy do was gadać. Cały czas nieco zbyt ambitnie podchodzimy do niektórych rzeczy. Ja z moją przeogromną zajawką na researche i po prostu godzinami doczytywanych materiałów, to bym trochę chciała zmienić, to tak na przyszły rok może <grych> i na najbliższe lata. Do, i, I z takim podejściem, że cokolwiek tylko popkulturowo się nie dzieje, z czym tylko nie mam do czynienia, to o każdej z tych rzeczy chciałabym wam poopowiadać w podcaście. Niestety w życie weryfikuje takie idealistyczne podejście do niektórych kwestii. To jest też jeden z głównych powodów, dla których my się generalnie w takiej formie e, mnie solo e, słyszymy dość rzadko w Konglo, bo ten ostatni rok, to ostatnie 12 miesięcy, ósmy rok nadawania konglomeratu, to dla mnie będzie Taki rok, który się będzie kojarzył mimo wszystko z dialogami, mimo wszystko z rozmowami, z takimi audycjami, które nagrywaliśmy w dwie, trzy osoby i to dochodzę do wniosku, że faktycznie dla mnie osobiście taka forma jest istotnie bardziej atrakcyjna, bardziej ciekawa, to oczywiście absolutnie nie przekreśla tego, że porzucę jakieś tam nagrywanie solówek, ale zawsze w przypadku zbierania się do takiej rozmowy, nagrywania z kimś, to jest mi jednak łatwiej się zmobilizować i zasiąść do tego nagrania i przygotowań, niż jak mam coś robić sama. No wiadomo. Tak sobie czasami oglądam jakiś film albo czytam jakiś komiks, czy tam robię jakieś inne popkulturowe aktywności tak sobie myślę, no tak, to o tym na pewno, na pewno nagram solówkę. No a potem jest jak jest i koniec końców i tak kobiety eksploatacji mają pierwszeństwo. Ale, ale żeby nie było że ja przez te ostatnie 12 miesięcy to tak w ogóle popkulturowo nic, że tylko sobie jeździłam na jakieś festiwale i coś tam, coś tam, no to przyznam się wam, że faktycznie ja tych rzeczy przeróżnych dość dużo skonsumowałam. A ile mamy czasu? Ile mam Jerry? <gry> Dobra, postaram się absolutnie skrótowo. Jeśli chodzi o polecanki filmowe, no to za dużo tutaj wam nie będę mówić, ponieważ praktycznie cały czas robimy to z Martą w, w ramach audycji rozmówionej. Gdzieś tam te nasze filmowe fascynacje próbujemy oddać w tych naszych dyskusjach. Cały czas działam w ramach dyskusyjnego klubu filmowego tutaj w wągrowieckim kinie, więc jeśli ktoś z was kiedyś zabłądzi w moje rejony, no to bardzo gorąco zapraszam. Od września najprawdopodobniej startuje kolejny sezon, też myślę, że uda nam się pozyskać ciekawe filmy. Zawsze potem po pokazie jest krótka dyskusja na ten temat, więc mam nadzieję, że być może uda nam się spotkać również i na takiej popkulturowej, filmowej drodze. Udało mi się też rozplanować sobie życie tak, że raz w miesiącu jestem w Poznaniu i oglądam filmy w ramach tego pokazu najlepsze z Najgorszych. To jest też fantastyczna przygoda. Znakomicie bawię się na takich wyjazdach zawsze. Jedno popołudnie w miesiącu jest po prostu zarezerwowane dla kina muza i dla Najlepszych z Najgorszych, więc no, to jest też takie moje popkulturowe odkrycie ostatnich miesięcy. Te, te, te filmy są naprawdę świetne, takie na przykład Gliniarz Samuraj <grytania> albo Ptakodemia Odsłona Druga, czy Uwielbiam przeze mnie Frankenhooker, Hooker, no to to są no właśnie te miłości, które pozostały po tych seansach i naprawdę zawsze z ogromną ciekawością wyczekuję na kolejne ogłoszenia repertuarowe i na to, co też tam organizatorzy przygotowali na następny miesiąc, więc jest to naprawdę fajna, fajna inicjatywa. Jeśli chodzi o takie literackie poletko i komiksowe poletko, to jak najbardziej czytam tego całkiem dużo. Książek nieco mniej, bo to się śmieje, że w momencie, kiedy przestałam pracować w księgarni, to jakoś to moje czytelnictwo trochę się osłabiło. Komiksy częściej i coraz częściej też zdarza mi się sięgać po mangę. To też jest w ogóle bardzo ciekawy obrót sprawy pod, pod tym kątem moich zainteresowań, bo od takich jakichś początkowych fascynacji wynikających z tego, że czytałam sobie jakieś tam opowieści z kocimi bohaterami, no to nagle te moje ścieżki mangowych zainteresowań zaczęły się jakoś tak przedziwnie rozgałęziać. No i ta moja półka też powolutku, powolutku rozrasta się do no dość niebezpiecznych rozmiarów już. I faktycznie też chciałabym o kilku rzeczach wam może kiedyś poopowiadać, bo to są naprawdę przepiękne opowieści, świetne historie, jeśli chodzi o horror, znakomite historie, jeśli chodzi o superhero, takie My Hero Academia na przykład Uwielbiam bardzo, ale czymś, co na pewno chciałabym w najbliższej przyszłości zrecenzować i właściwie już teraz mogę wam polecić tę serię. Jeśli jesteście fanami przygód Sherlocka Holmesa i uwielbiacie opowieści o dedukcji, to bardzo gorąco chciałabym polecić wam cykl mangi wydawanej na polskim rynku przez Waneko, Cykl zatytułowany Moriarty. I to jest naprawdę przecudowna gra z takimi klasycznymi, szarlokowymi motywami. I jest to jeden z mm, niesamowitych przykładów cyklu Mank, który nawet na etapie 19 tomu, wieńczącego jakby ten główny cykl, utrzymuje naprawdę wysoki poziom. Tutaj nie ma słabej odsłony, Ci bohaterowie ciekawie się roz, rozwijają, opowieści są fascynujące, jeśli ktoś lubi Sherlocka, no to jak najbardziej zobaczycie tutaj moc nawiązań, ogranych w cudowny, spo, w cudowny sposób, jeszcze dodatkowo anime też jest, więc można sobie ten świat jeszcze dodatkowo poszerzyć, więc manga Moriarty tak, gorąco polecam, do sięgnięcia po, po ten tytuł i po inne rzeczy również gorąco e, zachęcam, żebyście sięgali. Może mi się wreszcie uda zebrać i faktycznie poopowiadać trochę o tych mangach również na konglomeracie. Natomiast czymś, co na, być może was zaskoczy, <taki> takim moim popkulturowym odkryciem ostatnich miesięcy, to będą gry komputerowe. Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwą posiadaczką konsoli do gier, <taki> I powiem wam, że to jest zalążek naprawdę bardzo fajnej, ciekawej przygody. Ja już od dłuższego czasu um, zastanawiałam się nad tym, jak rozpocząć tę swoją przygodę z grami. Zawsze do pewnego stopnia blokowały mnie dwa czynniki. Brak czasu, no bo taka rozgrywka to jednak zajmuje godziny przecież, nie? się chodzi, tam buduje światy i to wszystko zajmuje naprawdę dużo, dużo, dużo czasu. To było pierwsze ograniczenie, natomiast drugim ograniczeniem było samo sterowanie, sam sposób poruszania się w grze, używania kontrolera, bo ja to pod kątem takich aktywności mocno skoordynowanych to jestem nie do końca... Taka sprawna, jakbym chciała. <śmiech> I sam sam widok kontro kontrolera nieco mnie przeraża, bo tam jest jakieś, no, ilość tam przycisków, tam są jakieś spusty, jakieś dźwigienki, które się przesuwają, żeby ten bohater się tam poruszał. Trzeba wykonywać konkretne zestawienia i przyciskać kilka guzików w jednym momencie i jak to wszystko skoordynować. No przecież no, ja to jestem czasami taka ciapa, nie? Więc no, obawiam się, że może to być. W moim przypadku rzecz nie do przeskoczenia. Tymczasem okazało się, że wcale nie takie konsole straszne, jak je malują jak ja sobie je wymalowałam, bo od jakiegoś czasu rzeczywiście coraz bardziej zaczynam eksplorować te zupełnie nowe terytorium związane z grami komputerowymi, z grami na konsoli. Jest to naprawdę fantastyczna zabawa i już od razu wiem, że jest kilka takich obszarów tematycznych, które mocno mnie pociągają. Z jednej strony jest to oczywiście wszystko, co ma związek z horrorem, bo te moje początki z grami to są oczywiście. Oczywiście takie tytuły bardzo mroczne. Ja się generalnie śmieję, że im, im mroczniejszy tytuł, im więcej jakichś wyskakujących za zakrętów potworów albo jakichś istot, które pojawiają się znikąd na środku korytarza i próbują mnie w grze zabić, no to tym lepiej. Im ciekawsza fabuła, tym też rzecz jasna lepsza ta rozgrywka jest, bo bardzo lubię Gry, które gdzieś tam zbudowane są wokół jakiejś konkretnej tajemnicy. Od takich gier zresztą zaczynałam. No i trzeci rodzaj rozgrywki, który jest po prostu podpisany zupełnie pod moje upodobania, no to jakieś takie gry przygodowe, w których eksplorujemy przeróżne lokacje, szukamy ukrytych wskazówek, błąkamy się po prostu po tym świecie, zdobywamy umiejętności, żeby potem w ostatecznej rozgrywce no, pokazać to, czego się nauczyliśmy przez ostatnie godziny. Tak jest, to jest naprawdę super zabawa. No a samo to sterowanie i cała mechanika gier, to, to, to, to, to nie jest taka straszna rzecz, bo wydaje mi się, że chyba ta droga, którą wybrałam dla siebie, to jest dobry punkt rozwoju, bo zaczęłam od gier takich nieco mniej skomplikowanych, bo się będziecie zaraz wszyscy tutaj kulać, bo to są tytuły już no, znane i ograne przez was zapewne już dziesiątki razy, a ja tu teraz a, wielce podekscytowana i zajarana. No ale popkultura tak działa, można niektóre rzeczy e, sprawdzać z lekkim spóźnieniem i też czerpać z tego fan No ja zaczęłam od takiej gry zatytułowanej Limbo, która faktycznie urzekła mnie oczywiście całym tym mrocznym klimatem, bo tam faktycznie to pająki, jakieś piły tarczowe, e, które się pojawiają w różnych momentach, jakieś wisielce, dzieciaki pozamykane w klatkach, mroczne drzewa i ten taki nieprzychylny świat, przez który nasz bohater musi się przedzierać, no to, no to już jest coś, co od strony graficznej po prostu capnęło mnie na samym początku bardzo mocno. No i później jeszcze weszła dodatkowa warstwa, czyli te zagadki logiczne i pewnego rodzaju kombinacje, których trzeba się nauczyć, żeby przechodzić przez kolejne etapy, co nie było wcale taką prostą rzeczą, jak myślałam, bo no tam żeby gdzieś wskoczyć, tam coś przebiec szybko, to tam luz, ale w momencie, kiedy ci się na przykład odwróci grawitacja, no to świat zaczyna działać zupełnie inaczej. Ale, ale udało mi się przejść tę grę do końca, więc jestem z siebie bardzo dumna. Drugą grą, którą, od której rozpoczęłam moją przygodę jest taka horrorowa gierka zatytułowana Those Who Remain. I tu już tak prosto nie było, ponieważ jest to tytuł posiadający dość dużo problematycznych i mało intuicyjnych rzeczy, które sprawiają, że pomimo takiego początkowego zajarania atmosferą całej tej opowieści, no to później już robi się dość trudno. Te wskazówki, które się na niektórych etapach gry pojawiają są mętne, ale też udało mi się rozgrywkę zakończyć, więc no, jestem z siebie dumna. Udało się, a klimat w ogóle gra ziemski, bo to jest taka opowieść trochę oscylująca wokół survival horroru, trochę horroru psychologicznego. Nie bardzo lubię takie rzeczy. Mamy historię faceta, który przemierza w poszukiwaniu swojej kochanki, przemierza tajemnicze miasto, w którym to w mroku kryją się tajemnicze Zjawy, ni to duchy, postaci jakieś, które próbują go skrzywdzić, mają w dłoniach siekiery, maczety i wszystko, co odcina głowy i kończyny. No i atakują, kiedy znajdujemy się poza światłem. No i to jest też gra, która polega na tym, że rozwiązujemy jakąś zagadkę, bo w tym miasteczku doszło do makabrycznych wydarzeń i w zależności od tego, jakie moralne decyzje podejmiemy na poszczególnych etapach, no to też ten finał będzie inny. A mnie się wydawało, że jednak podejmowałam dość dobre decyzje, ale okazało się, że jednak nie i nie doczekałam szczęśliwego końca. <grych> Do. Także Those Who Remain jest też fajną propozycją, jeśli ktoś lubi horrory, jeśli ktoś lubi symulatory chodzenia, no bo to głównie polega na tym, że chodzimy i sprawdzamy różne miejsca, zaglądamy do szuflad, szukamy jakichś poukrywanych przedmiotów, wskazówek itd., itd., ale w niektórych momentach gra rzeczywiście potrafi przestraszyć, o czym mogli się przekonać moi sąsiedzi, którzy na pewno słyszeli w jakiś sposób intensywnie i głośno reaguje na niektóre sytuacje w grach, bo to też jest dla mnie spore zaskoczenie, że ja jestem takim no, ciekawym graczem, z jednej strony bardzo upartym, jak już dochodzę do ściany i do jakiegoś takiego momentu w grze, kiedy nie mogę pójść naprzód, no to tak się spinam mocno i za wszelką cenę próbuję rozgrywkę doprowadzić do końca, to z jednej strony, a z drugiej strony ja też jestem takim graczem, który a, bardzo dużo komentuję w trakcie rozgrywki i to komentuję czasami w taki naprawdę przekomiczny sposób. <śmum> Mam takiego znajomego, z którym jak jeszcze temu gadaliśmy o tym, że no, powoli wkręcam się w gry i że to jest w ogóle super. No i że zawsze w trakcie rozgrywki opowiadam sobie różne rzeczy i no, się śmialiśmy, że po prostu kariera streamera na Twitchu grającego w gry to stoi przede mną otworem. <śmum> Jeszcze nie, ale kto wie, kto wie. Nie, no żartuję. Natomiast jeśli z całej tej mojej growej przygody miałabym wyróżnić jakiś tytuł, który stał się już naprawdę takim no moim the best, po prostu top of the top, no to przywołam jeden, jeden tytuł, no bo nie, nie jest trudno zakochać się w takiej fenomenalnej grze, jaką jest Rise of the Tomb Raider. Wiadomo, że tak jak już wspominałam, nie jest to nowa propozycja, ale ja ją odkryłam dopiero teraz i przepadłam. Od dawna, dawna, od początku mojej jakiejś tam popkulturowej drogi, no to ta postać Larry Croft zawsze była taką bohaterką, która mnie fascynowała, bo zawsze chciałam być taką fajną panią archeolog, która gdzieś tam będzie chodzić po jakichś opuszczonych grobowcach, będzie tam coś odkrywała, jakieś skarby, będzie przeżywała masę przygód. I Okazuje się, że ta intuicja już na samym początku mnie nie oszukała, bo faktycznie postać Lary stała mi się bardzo, bardzo bliska i teraz sobie ogrywam przeróżne jej przygody, natomiast Rise of Tomb Raider było tą pierwszą i to do niej zawsze będę wracać naprawdę z ogromnym sentymentem. Pla, prawie udało mi się tę grę splatynować, prawie, bo jeszcze <grym> od czasu do czasu do niej wracam i parę tam misji mi zostało do wykonania. Aczkolwiek początki były trudne, bo jak tak sobie przypomnę <śmiech> siebie i te pierwsze godziny z, z, z tą grą, kiedy trzeba było naprawdę nauczyć się różnych kombinacji, żeby Lara skakała, żeby przemieszczała się, żeby uciekała przed konkretnymi niebezpieczeństwami. Te momenty, kiedy trzeba było na przykład zabić jakieś zwierzątko, żeby pozyskać skórę, no to ja po prostu patrzyłam na swoje nieudolne próby i myślałam, że dobra. Ach, gdybym to naprawdę ja była odpowiedzialna za mm, życie Lary, no to dziewczyna nie miałaby już zbyt wielu przygód. Poległybyśmy po prostu na jednej pierwszej trudności ale z czasem nauczyłam się y, przeróżnych rzeczy, z czasem y, zaczęłam y, jak najbardziej rozumieć, y, o co w tym wszystkim chodzi i rozgrywka stała się też dla mnie już no, prawdziwą przyjemnością, do tego stopnia, że y, odczuwałam naprawdę niesamowitą ekscytację w momencie, kiedy brałam do ręki czekan y, y, ja w grze i rozwalałam ściany, y, a tam jakieś wąskie przejście, które doprowadzało do jakiejś komory, a tam zamarznięty statek i trzeba było po prostu poodkrywać, jakie tam rzeczy są na nim rozlokowane. Jedna z moich naprawdę ukochanych lokacji, czyli sowiecki kompleks przypominający gułak gdzieś na Syberii, przywalony śniegiem i tam się Lara po prostu błąka, znajduje jakieś zamarznięte zwłoki, walczy z żołnierzami trójcy. To jest wszystko naprawdę takie mega, mega ekscytujące, więc no, jeśli inne gry zbudzają takie emocje jak Tomb Raider, no to coś czuję, że czeka mnie jeszcze bardzo dużo fajnych i ciekawych emocji. I to właśnie takich emocji, moi drodzy, będę wam życzyć na najbliższy miesiące na najbliższy <głos> rok, żebyśmy wszyscy nawet w takim zwykłym naszym codziennym funkcjonowaniu odkryli coś, co nas jara i odkryli taką przestrzeń, gdzie będziemy mogli sobie porozmawiać o tych wszystkich naszych fantastycznych zajawkach i o tym, co nam sprawia frajdę. Także raz jeszcze najlepszego dla nas, najlepszego dla was. Kolejny rok konglomeratu. Dzięki za to, że jesteście i co do usłyszenia w kolejnych odcinkach, do spotkania miłego na następnych popkulturowych ścieżkach. Trzymajcie się ciepło. Pa pa pa. Game over, man. Game over. It's over.